Subiektywny podcast sportowy 121 odcinek subiektywnego podcastu sportowego Nagrywany w zupełnie nowych warunkach, w zupełnie nowym studiu, tak studni W studni, się wzbudza, jak powiedział redaktor Ernest studni żoliborskiej studni żoliborskiej, więc będziemy pracowali nad jakością dźwięku tam jeszcze podsuń bo tam szpara powstała To nie ma znaczenia Dobra? No, od lepiej. Będziemy przeponą pracować. Tak. O nie, nie, przeponą tak. pracować. Nie, no, to, to na wyższych wysiłkach nie nagrać. Bardzo dziwne. Jest tak, to, A krótko mówmy przed nie przesterowujemy się przypadkiem. Nie, wiesz, jakby się to zapaliło tutaj, to taki kwadracik to wtedy by ostatnio Ale ostatnio tak było, że redaktor na przykład zawada się bardzo przez to. No, ja się, ja się, się lubię czasem przesterować. <śmiech> nie czasami, nic lepszego w życiu, jak czasami, się czasem przesterować. Czasami człowiek musi inaczej się udusić. No właśnie. Klasik. Klasik. No, takie, takie złote sentencje, to ja zaraz na samym początku pozwolę sobie zacytować. Nawet tak, powstała tak. nowa sentencja dzisiaj złota wydaje mi się, Kolega że, mało w stud studni, mało profesjonalnie, się że w studni no, się wzbudza. Tak, tak, to prawda. Janusz Wójcik motywujący piłkorzy przed meczem kiełbasy w góry i ładujemy fra frajerów kakao. No, no to, to jest cytat z książki Wojtka Kowalczyka, znany powszechnie. Tak jest. O, fuck. I, no, jest <laughs> tego <tylko> więcej. <laughs> Edmund Gientara na przykład też bardzo ładnie powiedział do młodzieżówki, reprezentacji polskiej młodzieżówki. Przy wolnym, przy wolnym dla nas do piłki podchodzi ten, który najmocniej ją kopie i celuje wieja tych w murze. Jeden dostanie i reszta się będzie nas bać. Słusznie, tak? ja, dlatego że futbol, futbol, jak wiadomo, jest sportem siłowym. Jeszcze, jeszcze, jeszcze był taki cytat jakiegoś znanego trenera Widzewa z lat 80., który wchodził do szatni z papierosem mówiąc no co tam chuje, skład znacie, to co ja wam będę gadał i wychodzi. Znany trener tak mówił i zdziwił się jakby to był Janek Tomaszewski. No, chyba nie był aż tak znanym trenerem. No z trenerem był znany no już jego statystyki przytoczyliśmy wielokrotnie. No, tak naprawdę wracał. Z trenerem nacisk... nie był, był znany tak, tak, właśnie, Z naciskiem na znany <grym> Ja mogę dzisiaj trochę bradzić, chciałem uprzedzić A właśnie, bo też. <grym> najpierw <grym> najpierw <grym> powiedzmy, że ustaliliśmy już przed nagraniem Na którą w poniedziałek, kto idzie do lekarza jakiego <grym> Z, <grym> <grym> z, z jakimś skorzeniem tak? tak, dokładnie Dlatego zaczynamy się nazywać nie subiektywny podcast sportowy Tylko geriatryczny podcast sportowy no, Tak, i myślę, że będziemy teraz poświęcali po pół godziny Na omówienie swoich chorób <grym> Ja, ja, ja dzisiaj nawet nie mam siły o chorobach mówić. Oso, tak, bo kolega Magdziasz słabuje. A ja się przebiegłem 10 km z okazji Jest odzyskania a druga, niepodległości. A dru, druga rzecz to, że nagrywamy ten podcast 11 listopada i redaktor zawada, odbył bieg. Właśnie. Odbyłem no. jak, jak co roku? Nie wiem, już tak się składa, że co roku 11 listopada nagrywamy podcast. Nie dość, że redaktor Magdziasz ma imieniny. Brawo. Brawo. To ty, przenio, brawo, ja z tego to, miejsca właśnie chciałem Kolejnych tu złożyć najserdeczniejsze życzenia, na przykład nigdy więcej głowa nie bolała, tak. zaraz se wepchnie oczy w tył głowy <głos> z, tej, z tej okazji. Zmaruję sobie oczami tył głowy. Tak. O, jest, <głos> może pomoże. Tak jeszcze nie próbowałem. Podobno na ciśnienie jest bardzo dobre, wcisnąć sobie oczy. Tak? Tak. A, ale to jest sytuacja jednorazowa. Właśnie, bo <głos> jak się potem wyciska z powrotem. Można się mocno napiąć. Nie. Odpada. Natomiast Kada, ta, no, duma, pomaga, pomaga kawa z cytryną, no. ale kolega jakaś nie chce. Kawę już dzisiaj piłem i nie pomogła. A wręcz pogorszyła. Ale ona ma być nie z mlekiem na przykład, tylko bardzo mocna kawa z cytryną. Ale kawa generalnie wypłukuje pewne te mikroelementa. Mikroelementa, których brak powoduje właśnie, że się źle czuje. Takie no bo to mam dziwne wrażenie. Koletki. To robisz tak. Kawa Ty z ja przyznam się, no. co robiłeś wczoraj? Tak. Wczoraj nic. Aha, aha no to wyklucza. No dlatego, Dlaczego, bo jakbyś poszedł normalnie, jak każdy normalny człowiek do pracy, pracował w hucie przy oglądanie Byłem Byłem wczoraj, i... przepraszam bardzo. A. Ale pytałem się o to, co robisz wieczorem. Żeby ja może też, coś, by, też byłem w pracy Aha. No to, to, to dlatego, jakby nie był w pracy ja też to czasami jak, lepiej czasami jak mam taki weekend jak poprzedni, że obejrzałem jednak nie 15, a 18 meczów obejrzałem od piątku do poniedziałku ta, ta. piłki nożnej, to też mnie potem w poniedziałek głowa boli, nie wiedzieć czego ja, wiesz, no. musisz panie redaktorze uważać, bo to jak się ogląda zbyt wiele to się nie ogląda nic ha. Ha. no wiesz jasne, jak się cztery mecze na raz ogląda to się nic nie ogląda, no szczególnie, że jak grają takie drużyny jak w Derbach Cardiff to tam nie chodzi o grę w piłkę nożną, tylko raczej jest to taka forma rugby. No, i tam... ale derby M Manchesteru, gdzie grały żeby. drużyny teoretycznie, które <laughs> powinny grać w piłkę też bardziej były bliżej e... rugby. No ja się przełączyłem, e... w... co Jak już ja, nawet Fabregas na koniec postanowił łamać nogi. Fabregas z derby w Manchesteru? Tak. E, nie. No, <laughs> no, <wiedzia laughs> Bolim, boli boli mnie głowa, tak. <laughs> A znaczy to jest pewne wydarzenie? No byłam już, byłam już wtedy wtedy W wtedy Nie, nie. to tak, tak wybitne spotkanie futbolowe wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy wtedy Fiorentinę z Romą. Później z się na na nawet na Real Madryt z Realem Murcia. Żeby skończyć na Barcelonie grającej z Celtą i w, w efekcie, w drugiej połowy w defekcie <laughs> no, e, drugiej połowy Manchesteru City z Manchesterem United w ogóle nie obejrzałem, bo nuda była straszna. No właśnie, Barton, widziałeś nie? w jaki sposób prezentował się w bramce Fiorentiny Artur Boluc? No widziałem. Dobrze, rzelił, poza tym, że raz się rzeli. nie udało. <laughs> z tego no, Fabiańskiego. No, nie, no, nie mówcie tego Fabiańskiego. Fabiański, Fabiański to, to, to, to, za, za to, to Fabiański wczoraj. na tak, wczoraj... Wojtek Szczęsny podpisał nowy kontrakt z Arsenalem. No nie dziwię się w sumie. Po no tak. Nie no. jego szanse rosną na bycie tak. pierwszym bramkarzem, Myślę tak. już nawet w bardzo. Przecież nie od Zabrał parę świetnych No znaczy, a on puścił meczu No tak, no ale teraz to znaczy, może. Znaczy, znaczy, panowie, jeżeli, jeżeli panowie, panowie tak, jedna uwaga, nie, nie, nie mówmy nie naraz. Tak, nie, wszyscy mów, powiedzmy nie mówmy naraz. Nie <laughs> mówmy naraz. Wszyscy równocześnie powiedzmy, żebyśmy nie mówili naraz. Tam Bo raz, jeżeli ktoś. Dwa. uwaga. Nie, że... nie mówmy na. Nie mówmy, ale, ale w takim. Ale na raz e... dwa się nie da. Trzy, nie, cztery. cztery. Ale nie, żebyśmy nie. mówili jednocześnie, tylko z przesunięciem sekundowym. Dobra, zapewniam <śmiech> Tak, z <spostum boli> po <śmiech> Dobrze. E, Każdy no, wchodzi w połowie co, następnego pytania. Ja e, tak. Chciałem powiedzieć, że to 12 dni wcześniej drużyna Newcastle spotkała się w Carling Cup z drużyną Arsenalu i tam było 4-0 w ogóle na lajcie Arsenal grający w takim półrezerwowym składzie jak znaczy. No, ale Newcastle był, też takim znaczy no tam pół Karola nie no. było i nie myślę tu o żadnym tam Wojtyle ani jakimś takim Karolu tylko tego Karola napastnika Endiego jakiego? Tak, jego nie było w tamtym meczu i na zupełnym no, lajcie a potem był, no i właśnie Fabian zmusił do błędu właśnie. tak tak, ale w tamten mecz Arsenal rozstrzygnął w pierwszej połowie już było pozamiatanej, i to, to była kwestia tego, jak wysoko yy, wygrają tamten mecz w Pucharze. A teraz, no to, no nie, można, nie można robić takich rzeczy, że wychodzi się na siódmy metr i się mija z piłką. No to, znaczy, ja wiesz, z drugiej strony wiwka, strona, na, napastnicy powinni strzelić te cztery gole i nigdy nie no, mówił o błędzie no, fawieńskiego. Tak? No a poza tym, wiesz, jak piłka leci taką, mówisz, to nie była ostra centra, tylko świeca po prostu wisiała 15 minut w powietrzu i obrońcy też jakoś tam tego Karola nie przepilnowali specjalnie, tylko go zostawili sam na sam z Fabiańskim. No, nie, no. Było, nie było nikogo przy nim. No. No, no, Fabiański o... oczywiście mają ręce powinien wyskoczyć wyżej niż Karol. <głosy> mając ręce powinien wyskoczyć wyżej. <głosy> <głosy> Jak wiadomo, brabkarze wybijają się z, z rąk. Tak. <głosy> Jak ty czkarze. Jak ty czkarze. A na partnicy z głowy. <głosy> <Mając> z bani. <głosy> z dynki tak zwanej. Tak. Tak. No tak, no tym niemniej oczywiście tam, po tym jak ogłoszono śmierć yy, popełnienia złapy Tak, to potem jakoś to. Yy, oczywiście prasa brukowa tam yy, nie. Może no. on się poczuł taki wiesz? Źle yy, yy, yy, się poczuł z tym, że już nie jest lapijanckim. No ale z kolei z wilkami wczoraj. Yy, Rewelacyjnie podobno yy, yy, zagrał, miał najwyższą yy, natrętę. No, no I yy, w końcówce meczu uratował yy, arsenalowi. Yy, Wynik tak naprawdę, bo w pierwszej minucie strzelił gola szamak, później zawsze jakieś z mi się kojarzy jego nazwisko. Szanki. <grym> <jedzeniem. grym z jedzeniem> <grym z jedzeniem> Pytanie jest tylko takie, czy... dla Szamka i A możesz, jak pewna dziennikarka, która którą słyszałem niedawno, mówi na niego hamak. Wtedy ci się nie będzie Hamak, mi w się sensie będzie z drzemką kojarzy. Ale jakbyś się no, z, <grym> z, <jedzeniem> z wakacjami, <grym> z <jedzeniem> ale byś panie redaktorze to mógłbyś na szamka i Tak, hamak bo nie było Cię słychać byliśmy <laughs> razem znowu A, no to trudno, było trudno. minęło pytanie jest tylko jedno z Fabiańskim, czy to jest tak, że on potrzebuje ogrania w takich ważnych meczach, czy to jest tak że on jest po prostu tego typu bramkarzem, który Raz gra doskonały mecz, raz gra taki właśnie mecz, gdzie popełnia błędy i z jego powodu padają bramki. Nie, no myślę, że mu brakuje regularności, tego żeby tak na pewno pograć, nie wiem, pół sezonu zagrać w bramce. Żeby, żeby... Bo zresztą ja widziałem z nim wywiad, on no, sam to powiedział, bo pyta się go dziennikarz angielski, czy, czy już złapał Luz, tak? I skąd się, kiedy, kiedy będzie czuł tak swobodnie i luźnie w bramce Arsenalu? On powiedział, no Luz przychodzi wraz z doświadczeniem i wraz z... z, z takim spokojem. No tak, bo czas płynie, on tak naprawdę nie, dostaje, nie dostawał kolejnych I z pewnością. Tak, i, I nadal to jest tak, że Węgier mówi, że no Fabiański, okej, okay, na razie jest numerem jeden, bo nie ma Almunii, a jak wrzuci Almunia, to... Numerem jeden no, będzie szczęśliwy. No, no, <laughs> no właśnie, no Węgier jakoś tak unika tych deklaracji, jeśli chodzi o bramkarza, a w sumie mógłby... Nic go to nie kosztuje powiedzieć teraz, że, że Fabiański Skłanować jest numerem jeden. Tak. Fabiański ma teraz Nawet, szansę, tak, no, Almunia jeszcze za jeszcze 2-3 miesiące. Wody. Proszę, bardzo. Nie, no to proszę. Nie, nie no, no teraz mam świetną okazję do tego, żeby to, to się wykazać. No, jeżeli ale pan, ale pan Marcin miał, słusznie zauważył, że się. nic nie kosztuje trenera Węgra. Ja będę czerwone kartki dawał za przerywanie sobie. <śmiech> nie, nie, teraz nie, sam nie, przerwałeś? Bo, nie, nie, dobrze, dobrze. Nie, ale gdyby, on gdyby, gdyby trener. Gdyby trener ja ten... Mówmy wszyscy razem, teraz tak właśnie na złość. Właśnie. Gdyby trener Wągier... Nie wiem komu bardziej na sam, Całym sobie najbardziej, ale gdyby trener Wągier, co mógłby zrobić, bez problemu, powiedział, że jest teraz Powiedział, to, ma, że... Tak. A potem mógłby zmienić zdanie, bo trenerzy zmieniają zdanie jak rękawiczki, albo i częściej. I tak się do yy, trenerów. A mógłby dać, yy, spowodować, że Fabiński nabrałby jakiejś pewności, tak? Yy, wiedziałby, że, że to jest jego czas. Może jest... Nie, no chwali go. No przecież teraz go chwali. No. On wszystkich chwali. Nie wiem, czy ty słyszałeś, żeby Wenger kiedyś powiedział, że, że jego zawodnik no to, zagrał zły mecz. Nie, no to słusznie akurat, no. Ale, ale jakoś tak do tej pory nie, nie, nie chwalił w ten sposób Fabińskiego, no. A do tej pory go zazwyczaj bronił, no. A teraz ale go chwali. Na, na proste pytanie, czy Fabiński jest numerem jeden, mówi, no w tej chwili jest, bo Almunia jest kontuzjowany, tak? Nie. A czy będzie nim w przyszłości? Nie wiadomo. A no ale, bo to jest taka jeszcze inna sprawa, że trzeba na no to popatrzeć też z perspektywy Almunii. Ma bramkarza, którego uważa być może za lepszego i teraz mówienie, że tak jest numerem jeden spowoduje, że tamten też w tym momencie będzie zdołowany i to zależy, co się ma w głowie, bo jeżeli bramkarz reaguje tak jak wczoraj czytaliśmy wywiad z zawodnikiem Morzżeniem, yy, który, y, który reaguje na to, że jest numerem 2 czy 3 na swojej pozycji w drużynie, po prostu zakłada korki, zakłada deski i na każdym y, treningu jeździ na dupie aż do momentu, kiedy odzyska miejsce w pierwszym składzie, tak jak robił to idol Morzżenia, czyli Tomasz Hajto. E <śmiech> <śmiech> <śmiech> Bardzo dobry wywiad był to, prawda? Tak, tak. Czy ten... Możdzeń, który ma 19 lat, powiedział, że zawsze... E, przypomina sobie słowa hajty który, tak. który, który mówił, że jak nie mieścił się jak się nie odnajdywał na liście że nie ma go w składzie, to mówił będę zapierdalał, mówiąc krótko, na gierkach i po prostu I nie tak, pardą, tak, tak, <grym> <grym> zak za zakładał długie korki no i zapierdalał na tych gierkach i odzyskiwał miejsce w składzie i mówił, e, no może nie mam talentu ale ciężko pracuję i to mnie doprowadziło do tego, że gram jednej z najlepszych lig świata. I przemycą papierosy. I, no, tak, ale no to, do, do grania to niewiele... Ale dziewiętnastoletni, no, ale... dziewiętnastoletni, podkreślę, Morzeń, mówi, że to jest y, droga dla niego. To znaczy, no, że to jest i duża samoświadomość. To jest jedyna droga teraz dla piłkarza współcześnie. No to jest po prostu pracować no nie, no, dużo to, więcej niż ale to to też, tego wymaga. Ale to też powiedział Johan Kraj, który jest wybitnym teoretykiem futbolu, wie? powtarzamy to za każdym razem. Albo jesteś Maradoną, albo musisz zapierdalać. Jeszcze ujął mnie zawodnik moszczeń tym, że po, y, po tej kapitalnej bramce, jaką strzelił y, Manchesterowi CD, powiedział, że generalnie to ja się bardzo cieszę, że tak opadło, bo on w ogóle nie mierzył. Ja, po prostu Jakby było widać, no tak. Tak, bo On przyjął piłkę i, tak. i, i, I się, przestras bramkę, i się tak. przestraszył, że musi coś z nią zrobić, nie miał pomysłu, więc kopnął przed siebie. No, ale no, to ale jest No tak, Jak masz do strzału na bramkę w tam od 16 metra, to większość trenerów, ale tak jak tylko? Bobby Robson mówi, Ładujesz na bramę, masz możliwość oddania Czterech. strzału z 16 metrów, strzelasz, strzelasz. Jak mawiał trener Michał Głowicz, masuj, masuj. <głos> albo, albo jakbyś popatrzył na drużynę Barcelony prowadzoną przez trenera Robsona, kiedy ona zdobywała 103 gole w sezonie pod jego wodzą, to y, próbowali wejść z tą piłką do bramki. Tak, tak, no, wręcz przeciwnie, trener par... Robson, jak trenował drużyny angielskie, to lali za pola karnego do no, wszystkiego, co W przypadku co Barcelony, Barcelona nigdy tak nie grała. No, Barcelona zawsze grała w inną piłkę, nawet w polu karnym. To ja to przerwę, bo z, jak schodzimy na Barcelonę, to minie następne 20 minut. A no nie, to na Barcelonę ostatnio w ogóle w piłkę nie gra. To jeszcze <laughs> wrócę, wrócę <laughs> tylko do zawodnika Morzczenia i powiem, że y, na szczęście to jest tak, y, że po pierwsze, żeby tak strzelić, to mimo wszystko trzeba mieć... Tak. Trzeba umieć, strzelić, Trzeba umieć tak. Tak, że to przypadkiem to Nie nie, nie ma nie tak, że wlazła na rapę <grafię> <grafię> <jak> <grafię> Johnowi Klizowi <Gleasonowi. grafię> A po drugie to jeszcze y, Świadczy o tym też fakt, że to nie jest jego pierwsza bramka Którą strzelił w ten sposób Bo tam w tym samym wywiadzie była informacja o tym Że w młodzieżówce hmm. W meczu bodajże z Chorwacją strzelił taką samą bramkę, którą potem trenerzy A, po 18-19 razy y, oglądali, jak piłka weszła dokładnie tak samo w okienko, nieprawdopodobnie znaczy, strząsł. Piłkarz, jak ma 19-20 lat, y, to wie, gdzie jest bramka. I to też Wojtek Kowalczyk. No, nie każdy, nie, no, niektórzy, wie, niektórzy, niektórzy postanawiają z tego skorzystać. Wojtek Kowalczyk też o tym pisał w swojej książce, którą często cytujemy, tak, że. Y, on, nie, nie trzeba celować. Bramka jest ogromna, wielka jak drzwi od stodoły, albo, albo jak cała stodoła. Wystarczy czasami zamknąć oczy i po prostu strzelić w tamtym kierunku. Mniej więcej, orien... to nie jest kosz, gdzie trzeba spojrzeć trzeba na obręcz. W środek, a jak zejdzie trochę z rapy, to będzie bramka. Będzie w bramka. Trzeba strzelać. No rozumiem, że są loby, tak? Gdzie trzeba rzeczywiście spojrzeć. Gdzie jest bramkarz, trzeba go przelobować. Ale jak się strzela na siłę z 17 metra, to rzadko który yy, celuje. No, Kowalczyk wręcz powiedział, że jeżeli piłka wpada w okienko, yy, to o celowaniu, to może powiedzieć dwóch, trzech piłkarzy w dziesięcioleciu, którzy grają na takim poziomie, że oni w okienko celują. Nie wiem, Ronaldinho, tak? To jest piłkarz, który... Nie, jest pewnie w to... piłkarzy, którzy celuje, strzelają. To, tak, ale, tak, nie, ale, nie, ale w nie, celu, przy nie przy strzale tam... siłowym. Nie przy nie, nie, strzale tak, siłowym, tak. gdzie masz takiego gola jak Morzenia, bo możesz stanąć sobie, wiesz, Platini, pewnie y, 10 na 10 trafiałby w to samo miejsce, tak? Y, z rzutu wolnego ale już pod kryciem, wtedy kiedy obrońcy są przy nim, ja nie widziałem zbyt, jego, zbyt wielu jego goli z dystansu. To był raczej zawodnik, który postanawiał rozgrywać piłkę nie, to jest na 16 mecz. Tak samo jak z to jest sytuacja trochę no, intuicyjna. Trochę, no, trochę mieszasz to, porządki, że, tak mi się wydaje. Nie, że, nie, że, no, że to, że to jest to... trochę intuicyjne, że w momencie, w którym... Bram... Piłkarz wie, gdzie jest bramka. Generalnie rzecz biorąc piłkarze nie patrzą na bramkę, tylko patrzą na piłkę przy strzale. I generalnie rzecz biorąc Znaczy czy musisz tak, że... piłkę uderzyć w serce, jak trafisz ją w serce, to ona wiesz gdzie Ja bramka. gdzie bramka jest i to jest taka intuicyjna historia też, żeby oni po prostu... <śmiech> Nie jest tak, że się zastanawiają, czy strzelić w lewo, czy w prawo. Tylko jeszcze, po prostu intuicyjnie jeszcze w strzelają, że akurat tam jest tak, miejsce. Jeszcze w przypadku takich bramek, jak bramka Morzczenia, to musisz uderzyć pewnym fałszem, żeby ona jeszcze, że tak powiem, była podkręcona. Znaczy, bo ona... Bo ona ta, się. Bo ta piłka ominęła obrońcę. To jest prosta sprawa. Gdyby yy... strzelił prosto, to, to trafiłby w obrońcę. Wiesz, to Andres Iniesta po golu strzelonym Chelsea w 94 minucie meczu, kiedy to ich eliminował, powiedział w 99 wypadkach na 100 nie oddobyłbym z tej pozycji strzału. Wiedziałem, że muszę uderzyć. No i co? I strzelił w tak? I strzelił bramkę Chelsea, a normalnie, przecież z takich pozycji nie oddejstrzał. On normalnie podaje pasem do zawodnika, który wchodzi ze skrzydła, nie wiem, czy to jest Messi, czy to wtedy był to, czy to był Alwysz z drugiej strony, tak? A tutaj po prostu kropnął, wlazło. Nie sądzę, żeby mierzył, zresztą on też powiedział, że nie mierzył. Mało tego, zawodnicy z drużyny powiedzieli, że w większości wypadków przy takim strzale piłka wylądowałaby w trybunach. Mi się przypomniałem dlaczego, pro pomierzenia dla mnie takim, że tak powiem, definicją bramki, która jest strzelona z pełną świadomością i jest mierzona, jest bramka, którą Ronaldinho kiedyś Realowi Madryt y, strzelił. Przyjął, stanął w miejscu... To Chelsea. To Chelsea, Chelsea. Chelsea. Chelsea. Chelsea. Chelsea, Chelsea. tak. Chelsea. Końcem buta, ta. Końcem buta i naprawdę to tak, by było... No, wtedy mierzył tak tak, tak. No I nie Andiego, ale to było coś. Wtedy tak. mierzy, no ale, to nie, ale to nie był strzał siłowy tak? Tak, to właśnie tak, był strzał no. różnica Situacyjny. między kopnięciem nie, przed tak. siebie na siłę a przymierzeniem i strzałem technicznym i wtedy możesz mierzyć, a nie, nie wierzę bo. w to, że ktoś potrafi włożyć całą siłę w uderzenie i, i trafić jeszcze, w jeszcze trafić świadomie w okienko no? a in, definicją też z Barcelony bramki niemierzonej to jest dla mnie bramka którą z, strzelił Rivaldo z tak, z... no to gol nie tak? ale to jest właśnie to że jeżeli masz y, jakąś dozę talentu y, w połączeniu z tym że wiesz gdzie ta bramka jest to właśnie strzelasz no to właśnie za pola karnego strzelasz po prostu, no, no, kopiesz tą wpadła, wpadła w mysią dziurę w dolny ruch bramki Mario albo no bramek albo, albo, albo Scheringham stając tyłem do bramki z głowy Właśnie dlatego, że on trącał piłkę, wiedzą gdzie jest bramka. No no, Wiedział gdzie jest bramka, gdzie on to, wszystko są. to wszystko są odruchy, tak jak nie wierzę w to, tak. że piłkarz ma no czas się zastanowić jak, jaki drybling, czy jaki zwód zastosować w danej sytuacji. tak? To jest pewien odruch. Bo nie ma na to czasu, ma... żeby on teraz pomyślał, że to ja teraz zrobię zwód w prawo, w lewo i go minę. Tak? Bo tego... on... A on wtedy ruszy się lekko w tak, lewo, tak, ręce tak. mu zostaną, ja zyskam przewagę. No, większość, większość obrońców w tym czasie albo mu połamie nogi, albo do... mu zabierze piłkę w zależności od obrońcy. Mało tego, ja nie wierzę w to, że koszykarze a że, że, że koszykarze, którzy rzucają przy kryciu za trzy punkty, albo nawet rzucają rzuty osobiste przecież oni ich nie mierzą, to jest powtarzalność ruchu Dokładnie. to jest po prostu kwestia tego, że wiesz y, zrobiłeś to 10 tysięcy razy w życiu wiesz gdzie jest kosz, wiesz jak masz ugiąć nogę wiesz jak masz ugiąć rękę wiesz jak masz wyprostować nadgarstek wypuszczasz y, piłkę i siedzi no taki Chris Mullin, on na treningach oddawał nie wiem tam, on, znaczy on tam terapię miał antyalkoholową, miał zapisane oddawanie rzutów w ilości tam właśnie 10 tysięcy dziennie rzutów osobistych czy coś takiego. No chyba 10 tysięcy dziennie to, to tysiąc Tam, no, no to wiesz, no to, ale, on procent, ale on procent rzutów trafionych w, z kariery miał bodajże 94% trafionych rzutów osobistych dzięki temu. Powtarzalność ruchu. Czyli trzeba być alkoholikiem, żeby dobrze rzucać. Nie. Tak, tak. Napi napi napi napi napi napijmy się. Ja, to jest Twoje zdrowie, ja, ja nie nie, nie martwię się, Dlatego nie martwię się o, o, o ten, o wątrobę. O rzuty. O, o, wąt o wątrobę no, no, Bo on tak rzuca nadal całe życie zobaczy. Gra w koszykówkę, a rzuca osobistego, że ja. No to jest w ogóle niewiarygo. No bo on nie jest od tego. No, Ale wiecie, że wiem, tak, tak, się, już... tak się porobiło. Tak przy okazji nie wiem, że przecież szachi jest najstarszym yy, koszykarzem w NBA no. w tym sezonie. Został posągiem, to, to też mówiliśmy, chyba. No, że postura ma słuszną. A, nie, nie, nie, nie A przy okazji nie wiem, czy słyszeliście jakieś tam wypowiedzi jego w ostatnim okresie. Zmądrzał? Zmądrzał i to strasznie, naprawdę. To może ma... po tym posągu. Strasznie zmądrzał. Znaczy, <laughs> ma, ma bardzo takie. kil wracaj do siebie. Bardzo, zabawne, <laughs> bardzo zabawny jest, ma takie poczucie humoru y, trochę cyniczno-ironiczne, z, z auto ironią też i naprawdę, jak kiedyś był naprawdę dosyć takim. Pamelołander. Prostym prostym. No, żeby nie powiedzieć tępym. Głupkiem był <grym> To <grym> okazuje się, że człowiek na starość nawet i zmądrzeć potrafi, no. nawet jeżeli tylko zajmuje się Ale nie, graniem w kosza. Nie, nie pojmę, co miał na myśli wtedy, kiedy udał się na uniwersytet. W yy, trzeciego stan, stanowy uniwersytet, już nie pamiętam. W Kalifornii bodajże. I wymyślił sobie, że będzie przez godzinę siedział na schodach, yy, przy schod na schodach wejściowych do uczelni, udając posąg. No i siedział tak godzinę, nie wiem, może zakład jakiś przegrał. Nie no, świetny pomysł. No może wygrał. No, Można by powiedzieć taki siedział, siedział tak no, a może Apro bo. obiecałem, że opowiem. To jest rewelacja. No. To on y, być może powtarzał różnego y, rodzaju wydarzenia kreowane przez Diego Kaufmana, który potrafił na przykład na spotkaniu w, w uniwersytecie y, czytać. Co on tam czytał? Jakiego Gazbiego. oczywiście. Gazbiego całego <laughs> potrafił przeczytać ludziom. No słusznie, to dobra książka jest po prostu. No dobra, 8 godzin czytał. No, to, to e, a obiecałem, że powiem o co chodzi z tym zakładem w Wiwe o co chodzi z tymi 40 bramkami. Bo od początku sezonu miałem takie przeświadczenie, że w Wiwe Kielce jest ciśnienie, żeby rzucić 40 goli. Mhm. E, no i już wiadomo o co chodzi. Chodzi mianowicie o to... O skrzynki piwa. Znaczy e, no, nawet nie tyle o skrzynki, tylko że zawodnik, który rzuci 40 gola w meczu, stawia wszystkim po browarze. No to jest skrzynka piwa. No. no tak, biorąc pod uwagę Biorąc pod uwagę rezerwowych, dwie, to to... Wszystkich się bierze pod uwagę. Tak, tak. I, i, i, I dzięki wodycie. temu chłopcy na legalu no. razem z trenerem no, mogą się tak. normalnie po meczu napić. Czasami doprowadza to do, do takich sytuacji, że, że, że przez dwie minuty yy, mają cztery sytuacje i rzucają w różnych dziwnych kierunkach, bo, bo, nie, bo żadnemu się nie chce rzucić 40 z gola, bo akurat kasy nie ma. No. no ale... Zazwyczaj jednak rzucają te 40 godzin. O no, że... czym to świadczy? Świadczy tylko o tym, jak ogromna przepaść jest między. A jeżeli chodzi o piwko i, i, ważnymi, i piłkę ręczną, to, to jest tak to regularnie, że, że piłkarze ręczni piją piwko i piją piwko wspólnie. To nie, jest, to nie jest tak jak, jak w innych sportach tam spotykają się razem z trenerem i rzeczywiście ja pijają za nie meczach zmierzamy po do meczach. tematu reprezentacji A nie ale bo z... dosyć ciekawie wyglądał wyglądał mecz właśnie tam jest bardziej koleżeńska taka yy, atmosfera vive, vive przeciwko drużynie gdzie Filip teraz gra w Gorzowie. W Gorzowie. że nie z Gorzowa, gdzie na 3 minuty przed końcem wiwe musiało rzucić jeszcze 5 goli, żeby dojść do 40. Zresztą Filip Liszczyk świetny mecz zagrał po raz kolejny. Może nie tak świetny jak przeciwko Orlenowi, gdzie w ogóle rzucał gola za prawda, gola, prawda. ale on ma tam indywidualne porachunki. E, to, ale, a tu, bo także przez y, te 3 minuty Mateusz Jachlewski rzucił 40 bramkę równo z, praktycznie z syreną tak, końcową tak, i, i Vive wygrała. Euforia po 40 golu, że chłopcy się piwa napiją była taka, jakby ten mecz w ogóle się miał nie odbyć, a uda, udałoby im się wreszcie spotkanie towarzyskie. Także bardzo widać, że ta atmosfera na ławce jest niewiarygodna. Ciekaw jestem, jak to się przełoży na to, że za, bo za tydzień Vivek gra z Barceloną w Lidze Mistrzów. Bardzo ważny mecz, bo kolejna porażka, niestety. Ja, ja myślę, myślę, że tą 40 bramką to jest też tak, że po prostu no, trzeba jakichś wyzwań szukać. Tak? W Lidze tak. oni nie mają. Wyzwaniem nie jest wygrać mecz, bo to, to, to jest dość oczywiste już przed meczem. No Grają z płockiem w tym tygodniu. No, no to może tam nie rzucą, nie rzucą 40 goli, ale nie, w, nie wierzę w to, że, że, że nie wygrają tego meczu, bo kiedy oni ostatni mecz przegrali. Za dwa sezony temu chyba w lidze. No myślę, że już najstarsi górale świętokrzyscy nie pamiętają, kiedy Viva przegrało tak. mecz w Lidze. Więc, a, a nawet jakby przypadkiem... No dwa lata przy... temu, spokojnie. Jakoś nawet tak jakby w... przypadkiem przegrali jeden mecz, to, to i tak nie jest zagrożone chociażby Mistrzostwo Polski w żaden sposób w tej chwili. Więc trzeba po prostu jakichś szukać sobie no, motywacji tak do tego, żeby w ogóle na ten parkiet wychodzić. A zwłaszcza, że skuteczność polskich reprezentantów nie jest najlepsza, z których wielu gra Viva i... I nad tym trzeba mocno pracować. Owszem. No tak, bo no, a propos bo... piłki ręcznej, to też możemy się pochwalić, bo tutaj po, połowa podcastu uczestniczyła meczu. w meczu, tak? Wygranym z Ukrainą. Znaczy uczestniczyła no, jako widzowie. Nie, nie że. No, że ja dwa gole rzuciłem. <grym <grym RG... RG... Ja RG... byłem obrońcą. <grym <grym broniłeś... <laughs> e, e, broniłem doktora doktora przed, przed dużymi Ukraińcami, <laughs> bo tacy byli, tak, tacy byli potężni, ale nie tak dobrze. Za to bardzo dobre w tym meczu było wejście młodego Orzechowskiego. No, no, spodem, oż, jest, oż, no i tego to drugiego tak, to Tomczaka, tak, tak, tak, tak też. No Tomczak już nie jest taki młody, ale e, on ma chyba 25 ale, lat. Tak powiem, e, stażową reprezentację. Stażowo młody. ale ten Orzechowski tak, jeszcze ale... nie do końca pewny, ale no, ma zadatki, ma zadatki i, i widać, że się uczy. Trochę, trochę podobny do Roberta Nowakowskiego. Nikt go nie pamięta, co prawda, oprócz mnie w Polsce. Chociaż to wielki, wielki zawodnik, znaczy nie wzrostem, tylko talentem to był człowiek, który w jednym meczu potrafił rzucić ze skrzydła 12-14 goli to jest jakieś osiągnięcie natomiast i tak i sylwetką i sposobem grania i zejścia do środka ten Orzechowski rzeczywiście do niego jest trochę podobny, myślę, że jak tego słucha to teraz pęka z ze szczęścia no i trzeba nie, powiedzieć, no że świetnie grał, no że Wentaim dość dużo czasu dał w tym meczu, widać było, no, że grał, obaj skrzydłowi grali dużo więcej od tych podstawowych tak, tak. genialna defensywa w meczu z Ukrainą, to co oni z Ukrainą w defensywie no ale ta Ukraina w ogóle no, ale... nie była za przeciwnikiem. No ale zobacz, jak zagrali no, nie, potem. Wielość, Ilość bloków, ilość bloków była wstrząsająca. No, no taka... nie, nie mogli się przebić, ani środkiem, no, już, ani skrzydłem. Tak, no ale już w tym meczu widać było, że niestety obrona gra, ale no były strasznie ciężko się gole zdobywało. No, no w problem drużynie. w To, co zawsze było mankamentem. Gra w obronie. Nagle teraz no i tak, to, Tej, to chyba niestety wyszło w meczu z Portugalią, Portugalią. tak, że, że brakło tych paru goli. Tam był jakiś taki zryw w końcówce, no ale zabrakło, i to, to no, no szok tak naprawdę, że, no, no, no. że nie udało się z Portugalią nie, no, wygrać. Swego znaczy, czasu, z tego czasu wybrawiał... Patryk Kuchczyński na przykład nie było możliwości, żeby wychodząc z kontry nie strzelił brak. Tak, ale w pewnym A teraz momencie już mu się to zdarza i to dość regularnie, w no, i pewnym i momencie było tak, że Przepraszam, tak, że już tak, daję Ci skończyć. Już skończyłem. A, że Patryk Kuchczyński, redaktor <grym> Zawoda dostaje żółtą kartkę. Miło mi bardzo. No, Chciałem nie, ucałować nie, arbitra. Nie, nie wiem, <grym> nie <pewnie> pomyśleć, <grym> redaktor Zawoda dostaje żółtą wodę. Ciekaw jestem tylko, co, co, co redaktor Kondraciuk zrobi, jak wszyscy trzej dostaniemy czerwone kartki. Nasam <grym> sobie i sobie w łeb. Chorobą. Zje się sam. Z Patrykiem Kuchczyńskim to jest taka sprawa, że on kiedyś wszystkie akcje kończył do, do zewnątrz do słupka, czyli do tego dalszego, po czym nagle, jak mówisz o okresie, kiedy zaczął być nagle bardzo skuteczny, zmienił sobie kompletnie zwyczaj, zaczął wszystko kończyć po, po krótkim rogu. I przez sezon ponad i w reprezentacji i w klubie yy, mało kto w ogóle się dawał na to złapać bramkarze szli tak jak chodzili wcześniej do zewnętrznego teraz Patryk jest łapany regularnie na tym rzucie myślę, że powinien generalnie on w ogóle powinien popracować nad repertuarem rzutowym bo Mateusz Jachlewski na przykład kończy i wkrętką, i potrafi y, rzucić bramkarzowi koło głowy przy słupku y, na bezczela i potrafi y, zejść bardziej Taki do środka siłą i skończyć. u na... Batryka była dynamika. I siła. On wchodził, on, tak, i siła, <laughs> ale chodzi, chodziło o to, że, że on wchodził w pole karne z taką prędkością że i y, wykonywał ten rzut tak, że nie dawał w zasadzie bramkarzowi czasu na reakcję tak, i mu się zdarzało, nawet pamiętam rzucać tak, że już twarzą twarzą z bramkarzem to, prawie to, był, tak, bo odbijał się mocno i tej dynamiki teraz mu zaczęło brakować no. i wyszło właśnie do... wiek, wiek tak. panie kochany zaczęło się odgrywać. No. myślę, że stąd też te poszukiwania wenty no, skrzydłowych Musimy, że którzy... chociaż, no, muszą rzucać tak. muszą trochę, tak. tak. ale to jest fajne, bo, bo widać było po tych chłopcach, że potrafią grać i generalnie rzecz biorąc mamy tą młodzież, że jednak ona się pojawia i, i, i można ją wychować. I Bogdan Wenta robi to regularnie, więc... No tak. Ale tak. natomiast jeżeli chodzi o mecz z Portugalią, to dodam, że drugi taki mecz naszej reprezentacji prędko się nie zdarzy, kiedy bramkarz drużyny przeciwnej złapie 18 strzałów. No to jest chyba niestety. To, co, to, to, to co, to, znaczy, to, co wyprawiał y, ten Portugalczyk na bramce, nie pamiętam jak on się nazywa, to w ogóle ludzkie pojęcie przechodziło. 18 strzałów w meczu, no, załóżmy, no że... Tak, no, ale ale ale że. Ale powiedzmy, że jest... wiele z nich to nie było obronione to przez jest niego źle, źle rzucona tak, ale i i obejmował wszystko, a tak naprawdę jak się, jak się przyglądało tym rzutom so <laughs> No to te rzuty po prostu były w szmalu, no. były przewidywalne, były jasne pięć sytuacji sam na sam. To jest wiesz, połowa z tego to są gole i wygrywamy trzema bramkami, tak? I, i, wiesz, i w ogóle wracamy z Portugalii i wszyscy zapominają sam na sam to, to nie jest tyle obronione bramkarza, a to jest tak. absolutnie źle rzucone. No, no ale to, to o każdym może... rzucie w piłce ręcznej możesz tak powiedzieć, bo wiesz, jeżeli nie No nie, no nie o każdym, ale o, bo, bo to wiesz, no jeżeli ojechać. człowiek z okienka bramki wyjmuje piłkę stopą, tak jak właśnie to ma w zwyczaju Markus chociażby, no to wiesz. To jest kwestia tego, że albo są dobrze i mają taki dzień, że łapią wszystko. Nie, no to jest też kwestia ustawienia obrony, no bo to wiadomo, że jak postawisz blok i, i chronisz prawą stronę. No ale sam na bramki, sam to nie to ma żadnej obrony. Lewek. No ale przy sam na sam to jest właśnie nie rzucone, to są nierzucone, a nie obronione. No. Nie, no wychodzisz, rzucasz po górze i wiesz, bramkarz ma metr 78 wzrostu portugalski. Liczysz na to, że, że gdzieś mu przejdzie koło ręki albo koło, koło głowy piłka, on to wyjmuje stopą. No. No to jest, wiesz, to, jest... Znaczy, to, też, to też działa na psychikę tego zespołu, który atakuje. Wychodzisz i w pewnym momencie zaczynasz się bać tego bramka. Karze. No właśnie, i tak to, tak to wygląda. No. Oni są po prostu czują się niepewnie rzutowe. niestety. Skuteczność polskiej reprezentacji. Ale to myślę, Dobrze. że do wiosny, do wiosny, a następnym Nie, no w ogóle te eliminacje to ja nie, nie widzę, ja nie widzę, że że nie mam najmniejszych obaw co do tego. Oby tylko na, na, na, na, na najważniejszych imprezach nie powtórzyły się siatków, siatkarskie nasze wyniki. Nie, nie, to w ogóle y, ja bym w ogóle nie, nie, nie, nie rozmawiał o tym, co nasze siatkarki wykonały, bo to szkoda hmm. chyba y, czasu. Czy nie? Nie, to, jest, to jest ciekawe, bo to nagle obie reprezentacje no nie nagle, kompletnie zabrakło yy, prostu, że... postaci, które prowadziły tą yy, wiesz, Skowrońska jaka była, taka była ale Skowrońska potrafiła krzyknąć, wiesz, Glinka to ma teraz tak, że ona albo sobie gra, albo sobie nie gra no A taka... tym że ona się pojawiła, Glinka się pojawiła Ta, nagle w tej nagle. drużynie taka trochę była z zewnątrz mam wrażenie, nie do końca wkomponowana w grupę tam jest ale nie sporo. Do końca jeszcze w tej, tej właściwej formie. No. Zabrakło, zabrakło czemu, charakteru tej drużyny. Do formy no. to trudno się czepiać Glinki na przykład, no, bo na tych punktów jednak natrzaskała, na jak się patrzyło na, na, na ilość punktów zdobywanych nie, no, przez drużynę. To, ale to myślę, że to bardziej słabość reszty drużyny. No. Tak, tak. tak Glinka i Werblińska, czyli Barańska, tych punktów zdobywały sporo, a cała reszta no, trochę statystowała Takie niestety. Takie przebłyski były. No, Kaczor miała przebłyskich w paru meczach, ale to, to zdecydowanie za mało, jak na atakujące w reprezentacji. No, no, to to jest. Za dużo, za dużo było takich naprawdę prostych błędów. No bo ogóle, nie przyjęcia, czy, czy zepsute zdarzało się 5-6 tak. serwisów z rzędu zepsutych, no to tak się nie da albo znaczy... takie przestoje, kiedy traciliśmy 8 punktów na przykład z rzędu, tak w jednym ustawieniu. Znaczy Natomiast... brakowało też charakteru absolutnie. No tak. charakteru, tak, ja się zgadzam znaczy, Natomiast... no, Ja niestety, podsumowując braku charakteru, przede wszystkim trenerowie Dobra. jak, jak mhm. tak według mnie Matlak no, znaczy, jest czyste... po prostu no. No tak jest cichy, spokojny, mam wrażenie, a na dziewczynę też chyba czasem trzeba mój nam, czy, zawsze, krzyknąć. Moj ojciec wielki fan siatkówki, zawsze ma, jak, jak, jak zobaczył, kto jest, że Matlak zostaje trenerem, mówi, nic z tego synu dobrego nie będzie. Znaczy, fa faktycznie moment też jest taki, że to, co Matlak powiedział, że to nie jest ani... Yy, nie można tego oceniać w kategorii sukces, porażka. Yy, bo Też ma, odnoszę takie wrażenie, że po odejściu kilku zawodniczek yy, z tej drużyny, która zdobywała Mistrzostwa Europy, potencjał tych, które je zastąpiły, jest dużo niższy. I no, no, takie zawodniczki, jak no nie wiem, no, nie tak? Jeszcze brzydcze są. <laughs> <laughs> ale, znaczy, na pewno, ale na pewno nie jest to, to, nie jest, nie, nie, to jest porażka. No, ja myślę, że nie, walka nie, nie. o miejsca 5-8 jest jak najbardziej właściwe i, dla polskiej reprezentacji. No tak, ale to, no to małymi punktami jest to jest, wiesz, to, to, to o włos się rozstrzygnęło. Ale były mecze, meczu, które powiem by wygrywać. No. Znaczy ja się zastanawiam na ile my żyjemy trochę przeszłością, że jesteśmy potęgą siatkarską, a może już ją nie jesteśmy po prostu, Dla może to złote pokolenie. to złote pokolenie kobiet na pewno już odeszło i, i to już jest no, zupełnie inna drużyna. Jak i... mi się smutno zrobiło, że złote <głos》> pokolenie kobiet odeszło. Sorry, laski na razie. <głos》> Was czas minął. No nie no, z tej drużyny, która zabrała Co my teraz będziemy robić? No. Z tej drużyny, którą przeszło, trochę, trochę żyjemy cały czas, czyli drużyny Niemczyka no to kto tam gra? Tak naprawdę została yy, Glinka, została Jagieło i chyba tyle. Jagieło? 1400. To rzeczywiście czas minął. Miną tak naprawdę. Nie, no no ja myślę, że, że, że ten błąd trenera też był oczywisty, bo tam podczas tych meczów widać było o, oczywiste błędy taktyczne, no, bo, bo jeżeli się w najważniejszych momentach nie rozgrywa piłki kombinacyjnie, tylko da się, daje się cały czas na przełamanie zawodnicze, której nie idzie no to jest to ewidentny błąd taktyczny no. i jest to na pewno też decyzja trenera, że gra się tak, a nie inaczej no zresztą to... wystarczy popatrzeć w niektórych momentach na twarz Matlaka który po prostu był taki... <śmiech> on nie wiedział był nieobecny, nie, nie wiedział co zrobić to różnica nie czasu, wiesz oni tam skarmią ich tych, z tym sushi, tam znaczy faktem, pomysł. że o 7 rano jak się gra mecz to można być można trochę no. bez ja to czasem tak około 13 nawet <śmiech> wyglądam to wymyślił macie o 7 rano mecze, naprawdę no Chciałem jeszcze do... Chciałem, właściwie coś chciałem. Aha! bo Był mecz... Moved... Z kolei Legia. Tfu, nie Legia, jaka Legia wróci. Lech grał z Polonią wczoraj. Tak, to prawda. Grał, grał też Lech z Manchesterem no międzyczasem. Tak no, trochę zawinęliśmy tutaj, byliśmy koło Morzżenia. No. no. <tops> no. No mm. Dla mnie, dla mnie lek to jest zagadka w tym sezonie, naprawdę. Dobrze, może Bakero u, powiedział, że niby u, wie. Uporządkujmy to trochę, zacznijmy od. od zmiany trenera, może. Od zmiany trenera, dokładnie. Znaczy, to może ja zacznę też od, od tego, że, że jak usłyszałem, że trener Zieliński jest przymierzany do Polonii no. Warszawa, to już mi ręce opadły, tak, że już bardziej opaść nie mogą. To jest po prostu. No, ale czy może być przymierzany? Nie? Jacek Zieliński. Tak, jest, jest. Pan tak. jest. Że... Janas powiedział, że on właściwie to nie chce trenować. Polonii wolałby znowu być dyrektorem, a... Jacek Zieliński to jest dobra, dobra e, kandydatura. Zresztą prezes no bo, Wojciechowski znaczy bardzo, ja bardzo już lubi. Tak. już ja się trochę pali pod stopami, podejrzewam. Gdyby on się nie nazywał Paweł Janas, to już by wyleciał na zbity pysk e, 10 nie, razy. Nie wiem, czy wiecie, y, prezes Wojciechowski powiedział kiedyś, że trener Janas nigdy nie będzie trenował Polonii, bo jakby go musiał przywrócić, znaczy ja, to by przyjaciela stracił. Ja powiem, że ja wcale nie jestem przekonany, bo mnie się wydaje, że to powiedział kiedyś prezes Klicki jeszcze za czasów e, korony tak jest, Kielce. Tak, tak. Ja, e, ja nie słyszałem tego Wojciechowskiego. Wszyscy ale lubią na polowanie tak, tak. to dopóki ich na muszkę nie weźmie a może tego się boją no dobrze no, także, także no, dziwnie, no, mało brakowało bo wiemy, że mecz Lech Polonia miał być pierwotnie rozegrany w kolejce szóstej i wtedy gdyby był rozegrany to trenerem Polonii były Bakero ale Hazieliński no, a mało brakło, że przez przesunięcie tego o dwa miesiące a trenerzy by się zamienili miejscami w tym samym meczu. No, ale na razie jeszcze do tego nie doszło, ale było blisko. Ja widziałem tylko twarz z trenera Zielińskiego, który siedział na, y, na trybunie Tak, na, w czasie meczu z Manchesterem. No i takie pytanie oczywiście się przetoczyło przez polską prasę. E, czyli to jest sukces, tak naprawdę. A czy... No, piłkarze tam nie mówili w wywiadach, że że. Nawet bakero nawet Bakiero tak powiedział, tak. że to jest Nie, nie. w 10% no, no, tak, to jest Tak, sukces, tak, ale zmiany, jak dokonał. Tak, właśnie śmiem tak. twierdzić, że y, nie zdjąłby Iniaca w tym meczu Zieliński i ze zdjęciem y, dwóch pozostałych tam kto jeszcze zszedł? tam nie tylko ten y, ty, z... albo Styliński chyba w 50 chyba 5. minucie no z dwóch zawodników którzy nie bardzo odważne zmiany i kogo wprowadza? No wprowadza wprowadza Jacka Kiełba, który nagle w ogóle zaczyna szaleć na tym boisku i w ogóle jeżeli ktoś w lidze angielskiej dokładnie go obejrzał, to Jacek Kiełb ma tam już bardzo jest dobrze zanotowany no, bo on wkrę... no, tą wiatrak robił no, wkręcał tą obronę w też no, dostał najniższą notę no, tak. ze wszystkich piłkarzy no, prawda w jest taka, że, że, że to co grało City w tym meczu, to, to po, pomstę do nieba, tak naprawdę jak się ogląda Liga Angielską i obrona się City w Poznaniu Dobrze, no to jest, ale, zdrawe, to jest to, ale to jak pressingiem siedział Lech, jak nie pozwalał wyprowadzać piłki, e, gdyby Lech grał połowę tego e, w lidze, co grał za, za, zagrał przeciwko Manchesterowi City, jeżeli chodzi o grę pressingiem, jeżeli chodzi o podwajanie, podrajanie kluczowych piłkarzy dla wyprowadzenia akcji ofensywnych, to Lech w tej chwili byłby na drugim, trzecim miejscu, nawet licząc te porażki, które są tam czasami jakieś wkalkulowane, albo czasami są, no ale lech, też lech, prawda, że liczba błędów w obronie niewykorzystanych przez City ale lech, ogromne, to, to, to lech, lech, jest ogromna. Lech miał podobną sytuację. Że, że, że City grało bardzo słaby mecz. No, City znaczy, grało chwała, pasywnie. No. Chwała, chwała, chwała, chwała, City ewidentnie przyjechało pewne zwycięstwa po poprzednim, po poprzednim meczu i, i stwierdzili, że sobie po prostu przejdą po Lechu i, i skromnie no wygrają małym mały ładunku. Znaczy, no, pro, problem Lecha to jest jakby nie problem trenera, bo ja może zmiany zmianami, ale uważam, że no, Lech nie gra lepiej za Bakero niż grał za Zielińskiego. trzeba no mieć ja czas. Tak na uważam, to, że na razie były dwa mecze. Tak. Trzy, trzy mecze. Trzy, trzy, no, ale to no, trzeba tak poczekać z tymi, żeby tak naprawdę, żeby zobaczyć, czy no nie Nie, je to, to, Tylko, że chodzi o to, że problemem Lecha jest to, że mają za mało piłkarzy, żeby grać na trzech frontach, tak? A de facto tak grają. Grają w Lidze, grają w Pucharze Polski, grają w Lidze Europejskiej. Jak się ma 15 ludzi do grania, no to niestety. To jest tak, że zobaczmy na skład Manchesteru City nie, meczu no, Ligowego no. i z meczu Pucharowego. Tam się dwóch, trzech ludzi powtarza, tak? Ale jak musi grać cały czas tym no samym to, składem... To mówi się od początku, że, że, że, że polskie drużyny mają bardzo wąskie ławki i tak naprawdę w ogóle się nie dba No to, ale leci na tym szkoleniu młodzieży. No tak, ale kto ma o tym myśleć, jak nie, jak nie zarząd klubu, który zdobył Mistrzostwo Polskie? Przecież to nie jest dla nich wielkie zaskoczenie, że wygrywając Mistrzostwo będą grali w eliminacjach Ligi Mistrzów, a później Lidze Europejskiej. Chyba się tego jakoś spodziewali. No ale ścibią kasę, po prostu. No, i, biorą, i, tyle, no. i biorą wichniarka, któremu mówią dziękuję w pewnym momencie, no, że... O, a. butelka. A, no. no Wichniarka zareagowała. Znowu... Nie lubisz Artura. No, oj, Artur Wichniarek wzbudza emocje. No, mówię, dobry piesek, ja raczej, też go nie lubię. A raczej wzbudza ktoś kto idzie po klatce schodowej, bo nagrywamy no, ale... ten podcast w korytarzu. I taki tak już zostanie. Znaczy, chodzi, chodzi mi generalnie o to, że ja, ja widzę w piłkarzach Lecha niektórych, że oni wyraźnie oszczędzają się w lidze, Zgadza się. bo nie chcą na przykład złapać kontuzji, nie chcą się jakoś tam przemęczyć, bo... Dla nich to jest szansa, no taki Rudnews, przez to, że strzeli butelka, no ja Cię bardzo przystąpię, proszę. Przestań piesek. Na Rudnews też źle reaguje. W <grym> ogóle <grym grym> na Lecha, lecha, lecha, lecha nie chyba źle reaguje. Nie lubisz le Lecha? Dobry pies. Ja tam do Lecha nic nie mam, ale podoba mi się, że ma jasno sklarowane... Wyklarowane. Butla, Polonia, Polonia, Warszawa. A Polonia, co? Jest spod. jest mamy dogonem macha trochę o, o, nadaliby, bardzo dobry pies znaczy słuchajcie, nasz problem polega na tym tak naprawdę że e, piłkarze są samolubni, to chciałeś chyba powiedzieć tak, znaczy, tak, tak, dokładnie to, że sytuacja wygląda tak, że e, w przyszłym sezonie e, nawet jeżeli się jak najlepiej pokażą e, w lidze europejskiej wiadomo, że jej nie wygrają więc ale szan mają szansę się pokazać. No, Rudnew rudne został zanotowany w wielu. Tylko, ale tylko oni jako pojedynczy piłkarze, tak. a nie jako zespół. Bo Dokładnie. Dla zespołu teraz jakby strategiczną rzeczą jest to, żeby w przyszłym sezonie też móc grać w rozgrywkach europejskich a to nastąpi tylko wtedy jeżeli no, ale to powinien zespół o tym myśleć, tak jak powiedział redaktor Zawada dużo wcześniej to i mączą odpowiednią ta. ławkę Zawod, bo wiesz, no, zawsze, bo wiadomo, to nie jest Real Madryt, Barcelona czy Bayern Monachium, czyli kluby, które nie muszą myśleć o sprzedawaniu piłkarzy po sezonie niezależnie jak on wygląda tylko liczą się, to jest klub spółki, które muszą się liczyć z tym, że dwóch piłkarzy takich jak Lewandowski yy, czy tam nie wiem, Peszko, który miał też odejść yy, im po sezonie, jak zagrają świetny sezon, zawsze im odejdzie E, tylko pieniądze, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, pieniądze z tego transferu należy natychmiast zainwestować połowę tych pieniędzy w zakup e, piłkarzy, którzy, którzy ich zastąpią, a nie w wichniarka czy, czy kogoś takiego. Trzeba się liczyć z tym, że tacy zawodnicy jak Rudnews czy tam połowa, no już tam, dziur dziewic czy inni, to raczej nie. Ale, no nie, no, ale, ale podejrzewam, że... Ale Arboleda zaraz, zaraz, Arboleda zaraz dostaje kontrakt na rękę Ja jemu się za pół roku kończy kontrakt. ale tak, ta Arboleda nie jest problemem, są ci Legia się o niego pyta, także wiesz, on w legi dostanie dużo wyższe zarobki, yy, dlatego, że no lega tak, szuka to... środkowego obrońcy, nie będzie ani Arboledy, ani w ogóle połowę zespołu można z Lecha w tej chwili wykupić. No i co? I czym, tam... kim ich zastąpią? Arboledka, arboleda to nie jest problem, bo on i tak jest jakby już na tyle wiekowy, że on przyszłości w Lechu nie, nie znaczy przyszłości Lecha nie zbuduje. Natomiast jak się ściąga piłkarze typu Rudne, Wstilić, Krywiec, oni właściwie na wstępie już mówią, że dla nich Lech jest przystankiem i oni chcą się w Lechu wypromować po to, żeby pójść do lepszego klubu na zachód. No i bardzo dobrze i tak powiem. I bardzo dobrze. dobrze. I do, tak. Tylko, że dla nich jedyną szansą, tak naprawdę największą szansą jest pokazać się w meczach Ligi Europejskiej, bo tam ich widzą, yy, tam ich widzi zachód, tak? Tam ich widzą ludzie z dobrych klubów, a nie w Lidze Polskiej. Tak jest. A rolą zarządu jest wziąć pieniądze za Lewandowskiego, połowę tych pieniędzy i powiedzieć takiemu zawodnikowi jak, yy, jak Krywiec, który na przykład w Lidze gra kompletny piach, tak? Powiedzieć mu stary, następny meczu Ligi Europejskiej. Nie, nie gra Gra za ciebie młody chłopak, który ma talent, którego znaczy. kupiliśmy za... Trzeba znaczy, go mieć. No, trzeba no, go kupić no, no, za te, no, te, no te no pieniądze, które, które, się, które się uzyskało z transferu Lewandowskiego. A nie e, brać zastępcę dla jednego z środkowych napastników, e, bo bierze im wichniarka, bo jest za free. A do tego kiedyś grał w Lechu. No, to żenujące jest. żenujące, no, bo w tej krywiec, czy Stilic, czy Rudnes mogą sobie pozwolić na granie piachu w Jeleniu. jest żenujące. Tak. A, a Stilic e, no, mało tego, zagrał świetny mecz w Polonii Warszawa wczoraj. Znaczy wiesz, oni, ja podejrzewam, że tam też się musi trochę zmienić, bo mimo wszystko oni mogą sobie ligę trochę odpuszczać, ale nie do, do tego stopnia, żeby być na przedostatnim miejscu, bo... Znaczy, bo oni tak jak będą no, tak grali, jak wczoraj w pierwszej połowie z Polonią Warszawa, to oni po prostu spadną, yy, bo Polonia nie musiała się specjalnie wysilać, a powinna prowadzić 3-4-0 do przerwy we wczorajszym meczu. No sobie, meczu, tak. tak, sobie, sobie, to, sobie to, co zdrobił, setkę, to był to... rekord świata. Do tego gdyby, ja do tek... przeczytałem, że to była trzysetka. No, no tak, ale do pięciuset nawet podejrzewam. Bo z, z, metra, z metra na pustą bramkę to ale miał podejrzewam, że do... jakby tam postawić wiesz, słupek akurat do Miałem też mi piłkę miał ta... od Mierzejewskiego, którą, Wcześniej, którą tak. źle przyjął y, na piątym metrze. Y, mógł lać z pierwszej, jakby tylko trafił w światło bramki, byłby gol. Do tego wychodził sam na sam y, z Kotorowskim, tylko nie wiedzieć wiedz, czemu zapomnieli okularów kupić liniowym przed meczem, bo spalonego nie było absolutnie. Fakt, że po tym, co zrobił wcześniej, mógł równie dobrze spartolić tą, tą setkę, no ale spokojnie, Polonia 4-0 mogła z Lechem prowadzić i wtedy nie wiem, co by było. No, to jak gwizdali na, na kibice na Lecha wtedy, kiedy schodzili na przerwę, jak gwizdali przyjmując Cibambę, który rzeczywiście no, gra kompletny piach w tym klubie. No to w ogóle nie ma co ukrywać. To jest zawodnik, który głównie biega. No może go w sekcji lekkoatletycznej należałoby Lecha Poznań wystawić. Żeby nabrał optymizmu. <śmiech> Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Słuchajcie, bo tak trochę żeśmy y, nad tym przeszli górą, natomiast chciałem się zapytać tak... O czy... samolot? No tak. <laughs> tak. Nie, nie, do, do samolotu zaraz wrócimy. Chciałem się zapytać, czy zwycięstwo Lecha nad jednym z najbogatszych klubów świata to jest ważne wydarzenie? Czy no, je, nie? Nie, no jest, oczywiście. No, yy, znaczy... Ale tak z perspektywy 10-15 lat. No, z perspektywy 30 to jest ważne wydarzenie w historii polskiej. Tak, tak, tak, że tak, przesady, nie przesady, no bez nie, przesady, nie, nie, nie, mniej niż 30 lat temu Legia wygrywała z mistrzem Albi, więc jakby no, tak, z Blackburn tak, mistrzów takie kiedy to było Tak, ale 12-14 lat temu? No jakoś tak, 95? szósty chyba, piąty, tak. nawet piąty. Blackburn było mistrzem w czwartym, czy grało w piątym? Tak, tak, czyli no, no, no znaczy wiesz, dla mnie to, to, to jest... to. Znaczy, co... boga... Po wynikach mówię, City w lidze angielskiej widać, że pieniądze. Nie ale nie to, dają, to jakby no. nie ma znaczenia. Tu bardziej chodzi o to, że widać, że, że to nie jest tak, że, że jest jakaś taka aż straszna przepaść między Ligą Polską a Angielską, że, że jednak. No, znaczy, opaść, to nie to nie bardzo, znaczy, nie nawet Nie, nie, chodzi mi, to, chodzi mi o to, że, że przy jakimś tam słabszym dniu i, i może nie pierwszym składzie od drużyny z Ligi Angielskiej i jakimś naprawdę bardzo dobrym dniu od drużyny z Ligi Polskiej. No ale czy patrzysz na, na boisko? Z czołówki czy lecha. Okay, nie, znaczy, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Chodzi o to, że się się to, nie jest, to, nie jest, to nie jest tak, że to nie jest tak, ten mecz pokazuje, że to nie jest tak, że polska drużyna ligowa no. wychodząc na mecz z kimkolwiek z Ligi Angielskiej musi się położyć i musi ten mecz przegrać. Tylko, że... To, to, to żadna drużyna. Ten Uf, no właśnie nie, ostatnie 10 lat to tak wyglądało niestety. Że no. wychodząc na mecz... No 10 z... lat no nie przesadzajmy, no bo i Wisła grała w pucharach. No, nawet Polonia, Warszawa pokonała FC Porto Mourinho. No, także, także, także... <laughs> to też jest... Wiesz, no to, to jest za daleko posunięcie. No i, i jedna jaskółka wiosny nie nie, nie, znaczy, no. nie, nie Oczywiście, nie, nie, natomiast... natomiast chodzi o to że, to, że to nie musi być tak, tak, że, że, nie, nie, że jeżeli wychodzisz z nastawieniem, że Czajam. grasz w piłkę, a nie, że jesteś skazany na to, że nie mam szans, to zawsze jest szansa powalczyć. Nie, no to, jest to nie jest tak... Bo to, no, tak że... Grecy zdobywali Mistrzostwa Europy. No, no, chodzi mi o to, że to nie sposób, jest tak, że piłkarze z Polskiej Ligi to są jakieś zupełne patałachy, które nie mają w ogóle szans i wychodzą na mecz z drużyną z Ligi Angielskiej i i po prostu wychodzą po to żeby żeby pokazali jedną podstawową sprawę jeżeli są słabsi technicznie dynamicznie i tak dalej bo to widać, że technicznie pokazał że jest lepszy niż wszyscy rezerwowi Manchesteru City razem wzięci zdecydowanie wybiegali tak wybiegającej polskiej drużyny nie widziałem oni czasami biegali bez składu i ładu czasami było widać ten chaos ale oni po prostu biegali i walczyli przez całe 90 minut w tym meczu. I tą ambicją no, tym nadrobili Nie, że nadal, się chciałbym, się zgodzić, chciałbym się zgodzić tutaj z redaktorem Zabadą, że Kieł pokazał, że Nie, no technicznie, tak. i technicznie. A do i tego, dynamicznie A do tego był lepszy. Że bez składu, ładu i składu, dodam, że wyciągnięcie wniosków przez trenera zielińskiego i zawodników z pierwszego meczu z Manchesterem City, kiedy Bajor robił, co chciał. Brał sobie na zakładkę środkowych obronską. No, parę razy też mu się zdarzyło. No to się tam raz. go, znaczy, To co lech wyprawia przy stałych fragmentach gry, to wołało pomstę do nieba. Lech broni strefą w taki sposób, że w A-klasie miałby problemy z tym, żeby nie tracić goli, bo to oni wychodzą, zostawiając jednego zawodnika, który stoi przy słupku, oni wychodzą strefą w czterech dosyć wysoko, co powoduje, że rzadko przy rzucie rożnym, yy, chociaż widziałem takie wypadki, gwizdane są yy, spalone, yy, więc zawodnicy z, z drużyny przeciwnej, którzy wybiegają z 16 metra, automatycznie mijają tak, tak. tą strefę i albo jest faul, yy, który sędzia zawsze może wizdać, albo taki Adebayor może raz, że oddać strzał niekryty, a drugi raz, że może go nawet dobić. Sam, sam po swoim strzale. To, co oni wyprawiają, to jest naprawdę masakra. Natomiast y wyciągnięcie wniosków, to jest to, że do Adebayora wychodziło czasami, jak on y, grał tyłem do bramki szczególnie, wychodziło dwóch, trzech, a czasami czterech zawodników Lecha. On nie miał szans ani odegrać tej piłki do tyłu, ani do boku, ani nikogo minąć. On się, nie wiem, czy się raz z piłką dobrze obrócił. Także Adebayor gola strzelił, ale jak porównasz pierwszy mecz, y, zwracam się nie do... No tak, tak, tutaj, tak tak jednoosobowo <śmiech> się zwróciłem, przepraszam, <śmiech> bo tak odpowiadam na tą interpelację tutaj. Interpelację <śmiech> poselską proszę cię, nie mieszajmy tego. <śmiech> No nie, nie, nie jest ale... mówię, że, że, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że, że zawodnicy potrafią na boisku myśleć yy, i wy, po wyciągnięciu wniosków po obejrzeniu pierwszego swojego złego meczu no, znaczy on nie był taki bardzo zły no, ale jednak przegrany yy, potrafią na boisku zareagować i zagrać to tak, że ten sam zawodnik bo to nie jest tak, że ten skład się jakoś radykalnie Manchesteru tam zmienił tak? tego samego Adelajora fakt, że chłop strzelił cztery gole w dwóch meczach ale już w drugim strzelił tylko jednego no oczywiście, ja też myślę, że my trochę inaczej patrzymy na drużyny polskie i na drużyny, bo no zobaczmy, mówisz o, o tych stałych firmach, ale to, to, co już mówiliśmy, to, co zrobił Arsenal przy tym golu Karola z Newcastle, no to, to, to nie było to samo. To samo. Tak? I, I to jest tak, że wszy, wszystkie drużyny... Ale bardzo często tak gra, niestety. Ale każda drużyna na świecie popełnia błędy, tak tylko że no my jakoś tak yy, wiedząc, że Arsenal, Barcelona, Real czy, czy Inter są dobrymi drużynami, no taki błąd, jakiś taki jednorazowy składamy na jakiś tam karp. Tak, ale wiesz, jak, ale jest, wiesz, jak, jak to jest, jest jak razowy, bo, jak ale Jak oglądam zobacz, polską ligę, to, jest, to jest na przykład li, li, liczba podań obrońców do napastników drużyny przeciwnej w polskiej lidze no jest zatrważająca. To jest, ja, ja nie wiem, ostatnio Ale, oglądałem telegię, tak jak jak Ostatnio piszemy no prostu... obrońców do napastników drużyny przeciwnej. <grym> tak. Wiedziałeś, tak? tak. Dobrze. Okay. Tak, <grym> tak, znaczy, tak. i, i Przerażające. No po prostu takie błędy to nawet w klasie się nie przydarzają. To w pierwszej jest, połowie myślę, wie. że, nie, myślę, że oglądałem, osta oglądałem ostatnio dwa mecze polskiej ligi i było takich podań w sumie z 15. No to jest przerażająca liczba. Naprawdę. To Takie rzeczy się nie zdarzają. Obrońcy zawsze należą do tych zawodników, którzy mają największy procent celnych podań. A tutaj no nie, no nie, nie mogą się zdarzać sprawy. Wracając takie błędy. do tego, co. co Tam się co, zdarzają sporadycznie. Tu się wrac zdarzają nagrymi. Wracając do tego, co Marcin powiedział. To jest tak, że e, te, błę te błędy lecha Poznań, które on popełnia w meczach, bo. Trzy gole z Juventusem, to są trzy gole stracone po błędach obrony, gdzie obrona grająca strefą wychodzi kompletnie bez sensu. tak Nie wiem, nie wiem po co. Kielini zostaje sam w taki sam sposób, w jaki sam zostaje Adebayor w meczu z Lechem Poznań. On zostaje na piątym meczu i w ogóle nikt go, nie, nikt go nie kryje. Nawet nikt go nie próbuje udawać, że, że, że do niego podchodzi. Z tego żadnych wniosków się nie wyciąga. W lidze naszej... Lech gdyby bronił inaczej tą czwórką. Tam są świetni obrońcy, tak? Tam jest, tam jest Bosacki, tam jest Arboleda, tam jest yy, Dziurdziewicz. Dlaczego, dlaczego oni, zobaczcie yy, zawodnika tego jakąś tam, yy, ten z Polonii Warszawa yy, ten Pół brazylijczyk tak, nie Bra robiłem brazylijczyk Pół brazylijczyk. brazylijczyk ale obrońca, napastnik, no. no. <śmiech> no. napastnik ten z długimi bruno. Bruno, właśnie Obrańca napastnik ten z długimi właśnie. wypadł mi z pamięci chociaż widziałem go w, we wszystkich chyba, meczach w tym sezonie on wczoraj przy stałych fragmentach gry yy, indywidualnie Bosackiego. No i co Bosacki zrobił? Nic. Bosacki zaczął kryć indywidualnie Bruno przy niektórych sytuacjach. Bruno strzelił gola, ale nie kryty przez Bosackiego, tylko wchodzący z klepki e, z bocznego sektoru boiska. Gdyby ten Lech bronił tak w lidze, jak broni e, jak, e, jak, jak nie jak powinien bronić, e, to co oni byliby 6 pozycji 7 wyżej jakby im odliczyć gole no, stracone się, po tej, po tej beznadziejnej grze strefą obronną. To wszystko się bierze z braku koncentracji i z, i z, i z tego, że oni do meczów ligowych podchodzą. Ja. Oni podchodzą do meczów ligowych inaczej po prostu. No, to, to na pewno. Bo Wyobrażacie sobie ten nowy stadion w Poznaniu i e, pierwsza, puszcza. czyli druga liga. Do tego naprawdę nie dojdzie. Najciekawsze jest to, że po no tym jak my zaczęliśmy zaklinać rzeczywistość i mówić o tym, że Lech tam jeszcze będzie walczył o mistrza, to ostatnio wszędzie słyszę, Lech to się odbije, to jest kwestia czasu. Lech się odbije, kwestia czasu. I słyszę co, to, co tydzień, co kolejka, słyszę, Lech się odbije. Tylko jakoś się, nie, się nie mogę... Nie to... może się odbić. A a nie się no, już wiadomo w polskiej lidze nie masz tylu kolejek. No nie, ale na tym wiadomo już, no to już jakby... Kolejek jest duży. Ale, ale nie tak. <głos> no, no pozytywne jest to, że już słychać, że jednak zarząd też doszedł do wniosku, że problemem chyba jest brak zawodników i w, przerwie, brawo, brawo. w zimowej... Dla fachowców zajmujących się podbolem od tak. lat. <głos> no właśnie oni chyba nie od lat niestety. Oni jakoś tak, wiesz, Świeżo. Oni do tej pory kuchenki robili głównie. To może tak. dlatego, na footballu trochę nie znają. No ale i... się im <laughs> teraz to ładnie. <laughs> znowu proces? <grym> <grym> <grym> <grym> nie, nie, bo to wiesz, tak jak się mówi o Polonii Warszawa, że to Grodzisk Wielkopolski, że to e, Gropin, to mało kto pamięta, że Lech gra na, po, na licencji Amika no tak, no, no, no, ca ca ca całe szefostwo prezesi, no to są ludzie z firmy Amika, no, z firmy poważnej i podejrzewam zarządzanej A nikt nie, tego nie, wyp nie wypomina tak, jak te, się do wypomina do Polonii. No nie, nie, no bez wypowiedzi. przesady. Wypominają Wypominają, rzeczywiście, że nie wypominają. Oczywiście przy każdym meczu. Zawsze mówią że oni są od kuchenek. Tak. E, natomiast no wiadomo, że ma mają zamiar w przerwie zimowej kupić paru zawodników, żeby ten skład, no już nawet jeśli nie... I ze dwa grzejniki, żeby... Nawet co? jeśli zawodnicy nie będą ci, którzy mówią, tam lepsi i rewelacyjni, to przynajmniej będzie pole do popisu szersze, tak? I zawsze będzie można tego kriwca posadzić na ławce, puścić kogoś innego, żeby w lidze e, on pobiegał. No. No, zobaczcie, jak I, zagrał... I kriwcowi też się, się wtedy powie, a młody, jak będzie lepszy od ciebie, to on będzie grał w lidze europejskiej, a nie ty i... Właśnie a propos. Zobaczcie, jak zagrał wczoraj Jakub Wilk w meczu przeciwko Polonii Warszawy. Rewelacyjny występ. Gol piękny. Pięknie ale... telewizuje. <laughs> nie, bo chłopak, bo chłopak naprawdę byłem w szoku. Ja nie widziałem jeszcze dobrego występu Wilka w Lechu polskim. No bo mało grała generalnie. No mało gra, ale wczoraj dostał szansę z trudnym przeciwnikiem w ważnym meczu, dosyć prestiżowym dla obu prezesów, dla obu trenerów. Wyszedł. Fakt, że może trochę przesadzał z ambicją i powinien wylecieć w pewnym momencie chyba nawet z boiska, ale naprawdę nie spodziewałem się, że on ma takie papiery na granie, że on jest tak ambitny. Adrian Mierzejewski udowodnił z kolei, że absolutnie to jest czołowa postać do reprezentacji Polski we wczorajszym meczu. W ogóle bardzo fajny mecz był. To, co to tak, mi... tak, mecz był bardzo ciekawy i tak się, i dlatego tak cały czas do niego tutaj próbuje wracać. To ja a, teraz... o, o tyle ciekawy też, że w pierwszej połowie grała tylko Polonia, a w drugiej grał tylko Lech trochę tak. A propos jeszcze Polski, nie wiem, czy widzieliście mecz... Yy... Jakieloni z, z Legią? Nie, nie z Legią, z Legią tylko nie z Polonią. Polonią. Jagiellonii z Polonią. No, w którym Frankowski strzelił gola i nawet nie bardzo pró próbował się <laughs> kryć, kryć z tym, że strzelenie gola, gola no, no, Janasowi mu przyniosło nie, nie, dużo satysfakcji. Nie, no, nie dziwię się Frankowi, no. bo Franek nawet z kontuzją na, na, na bloku potrafi wyjść i strzelić bramkę, a... A że strzelił to w takich okolicznościach, no ja, się, ja się średnio cieszyłem z, tej, z tego gola jako kibic Polonii. Natomiast jestem również kibicem Tomka Frankowskiego od, od lat, bo to jest, jedna, tak, nawet, po, to jest postać. Tak, nawet na pytanie dziennikarza po meczu, czy, czy satysfakcja była większa, powiedział większa? Ogromna była. <głosy> <głosy> no to jest bez, bez, bez tych chłopaków. Słuchajcie, chciałbym te wszystkie ostatnie tematy związać w tak zwany węzeł gordyjski. Tak, powiedzieć, niejnego. że w przyszłym tygodniu i będziemy w tym mieście od, od pralek, lodówek i różnych innych rzeczy. Godziołków. Nie, nie nie Nie, nie my będziemy, my będziemy w tym mieście od, nie, od, fo, od foteli tak, samochodowych. Nie, od foteli samochodowych będziemy w mieście. W Grodzisku na stadionie ufundowanym przez Kazimierza Sosnkowskiego. Brawo. Poczekaj, ty, to jest święto Nadal, nadal, to nadal tak, mogę tak. związać, bo tutaj w Grodzisku, czyli mamy e, w, ty, w tym momencie... E, licencję Polonii. Tak? tak? jest. A potem przeniesiemy się do Poznania, gdzie mamy Lecha. Tak. tak, tak tam będziemy oglądać zgadzać, A będziemy tam z okazji reprezentacji, reprezentacji Polski. Z WKS-em. Z WKS-em, czyli teraz możemy spokojnie... miedzia na górę. Tak. Możemy spokojnie przenieść się do samolotu. Który to WKS... Zaraz, zaraz. Który to Nie, WKS? To wiemy, będzie. wiemy... Z wczoraj mamy spotkanie z pierwszej ręki. Wiemy, że przyjedzie cała kadra bez żadnych osłabień. Czyli hmm. można spokojnie liczyć na to, Cztery że... Cztery w plecy. Drogba, Ture. Kalu i tak dalej. Dwóch, tak, turów. W, dwóch <laughs> braciów Turów. <laughs> Czyli co, wracamy do samolotu. Znaczy nie wiem, czy wracamy. Nie, no dopiero. Się, jeszcze tam nie byliśmy, ale udajemy się słowa. do samolotu, w którym Polska reprezentacja wracała. Zusa. Naprawdę będziemy o tym rozmawiać? Właśnie, w ciągu dzieła chciałem się spytać, bo czy rozumiem, że... Znaczy, dzieła w tym chyba, wydaje mi się, że trener z smuda, jak go zawsze trochę broniłem, to trochę się pogubił jednak w tych swoich też, decyzjach. Też, też jak go broniłem, mam takie odczucie, że chyba nie wie, o co chodzi w ogóle, że, że co, że, że dwóch chłopaków spokoju, najpierw im powiedział panowie, koniec zgrupowania, zezwolił im na to, żeby w cywilu wracali sobie do Europy. To że, to, że Wołaków wykorzystał w dziwny sposób, zakładając koszulkę, czyli czapeczkę, przekręconą na boki koszulkę Michaela Jordana, tak. Którego cenię, szanuję i uwielbiam od no dziecka. tak, ale zgrupowanie powinno się kończyć w tym momencie, kiedy wszyscy rozjeżdżają do domu. Bo, Zresztą jak pamiętam wszystkie drużyny wracające skądkolwiek co, wyglądają, tak wracają, tak samo. wyglądają, wysiadają z samolotu na, na, na lotnisku i nadal są jeszcze w deskach reprezentacyjnych i to jakoś wygląda wtedy. No chyba, że rzeczywiście wcześniej coś mocno świętują. Nie wiem, tak jak pamiętam drużyny, które przywoziły na przykład Puchar Europy do swojego miasta, no to widać było, że chłopcy na pokładzie... Czy siatkarze jak wracali czy siatkarze, Japan, no to pamiętam. każdy był ubrany już inaczej. Było widać, że są rozluźnieni i to nie tylko, jeżeli chodzi o charakter, ale również i o... Miękkość ruchu. Ko, ko, kocie ruchy takie mają. Jak nawet co e... powiedział, że będzie pił alkohol, to tak. Tak, tak no, ale to wiesz, no, to, ale to drużyną piłkarskim, to, czy to Inter, czy to Barcelona, czy to Manchester United wracając z pucharem do siebie, to nie byli w garniturach ani w klubowych dresach, tylko panowie po prostu wygrali dosyć konkretne, konkretny puchar i dostali zezwolenie od trenera, z którym też zresztą spożywali alkohol. Znaczy, ja myślę, że tutaj ale tutaj ale nie tutaj wygraliśmy. Tu o, nic ja nie pamiętam. wygraliśmy. To raz, dwa zgrupowanie kończy się wtedy, kiedy mówimy sobie do widzenia. a nie wtedy, kiedy. czemu jest takim problemem, żeby się piłkarz nie mógł powstrzymać z napiciem się alkoholu, nie wiem, przez parę godzin. Nie jestem w stanie tego pojąć. Znaczy wiesz, jeżeli się decyduje o No ale dobra, musi się poddać pewnym której które reprezencji nie są To są stosunkowo młodzi ludzie, jeżeli ktoś im mówi, panowie, koniec zgrupowania, róbcie co chcecie. Oni się ubierają po swojemu, Oni, to są dwaj kumple spokoju. Tak? Oni mieli taką fantazję, tak? Zaczepiali stewardesy o, jasne, że nie powinni tego robić. Mają inaczej w głowie niż smuda, któremu się wydaje, że do Montrealu trzeba jeździć rowerem. Nie, to są ludzie, którzy mają w sumie 160 występów w kadrze narodowej, czyli trochę więcej niż smuda. Y każdy z nich ma więcej niż Smuda. No, Dobrze, ale ale... Każdy, ale każdy, każdy ma więcej niż Smuda. W <śmiech> re reprezentacji Francji też się zdarzyły takie przypadki w ostatnich mistrzostwach. Tak, w, ale rolą trenera... Świadali, to... że też byli zawodnicy, <śmiech> którzy mieli wiele występów w reprezentacji, a nie powinni się tak Ale rolą że... trenera w tej sytuacji jest uświadomić im, że panowie, dopóki tu jesteśmy, tak, a nie... A nie wcześniej, bo Szczególnie biorąc pod uwagę to, co się działo w Krakowie. Rozpuścił część drużyny, pojechała do domu i, i wiesz, i efekt jest taki, że zawodnicy jest po zgrupowaniu, to można iść na miasto, tak? To tam ci, którzy nie, nie śpią w hotelu, mogą iść na miasto, mogą robić co chcą, a ci, którzy śpią w hotelu, nie mogą. W, w efekcie ci, którzy nie mogą, y, zostali ukarani. Teraz zrobił, powtórzył swój błąd y, i wyciągnął z niego też dziwny wniosek. Jak to po błąd? Bo błęd, w Krakowie błędem było powiedzenie zawodnikom, że to jest koniec zgrupowania. Nie, no to to prawda. Zgrupowanie trwa do momentu, do momentu do, do, dopóki zawodnicy są zgrupowani w jednym miejscu. I jak już opuszczają hotel, to wtedy każdy niech chce robić co chce. I, nie, I wtedy odpowiada sam za siebie. A do, dopóki ma orzełka na piersi i jest reprezentantem kraju, to niech reprezentuje go tak, jak sobie życzy tego trener. Tylko on, on musi im jasno określić granice tego, a nie, a nie że wiesz, mówimy. Nie, no, ale wiesz, granice były jasne. No, nie pijemy alkoholu na zgrupowaniach. No, no, ale albo już po zgrupowaniu. Ale im powiedział, że jest po zgrupowaniu, no to wiesz bo zatem nie przesadzajmy z tym piciem alkoholu no jeśli ktoś napił się kubek czy dwa kubki wina w samolocie no to, to, no to czy jest to jest picie alkoholu? to było dwa kubki wina to mogli się chłopcy powstrzymać ja jednak będę tutaj za tym, że jest. oni po prostu nie są w stanie nie, chodziło, znaczy, nie, nie, znaczy, chodziło o to że się, no się rozluźnili no. wyobraź sobie Ernest nie wiem czy dasz ladę, że masz 30 lat i podobać się Stewardesa w samolocie. I jesteś w stanie po wypiciu małej dopuszczonej przez trenera butelki wina, pójść za nią tam na koniec samolotu i zacząć ją zaczepiać. Wyciągnąć jej z barku małą taką małą butelkę wina i wypić ją z kolegą z gwinta. Z kolegą z pokoju, z którym się znasz, nie wiem, 10-12 lat, tak? znać znaczy się jak łysek. No, ale ja nie jestem reprezentantem Polski. No, to jest, to jest zupełnie ale w, te... jest jeszcze inna historia, no. No, to jest... no. ale oni już w tym momencie nie byli. Byli prywatnie nie, w, w samolocie. Ja ja nie, nie, nie, nie nie muszą no no uważać na to, co robią. No. Nie, panowie. Ja to myślę, że my za znajdzie. bardzo, za bardzo wchodzimy w jakieś didaskalia, które, których do końca nie znamy. Znaczy, na fakty to, że mówimy fakty, o tym, o, co, fakty, co przeczytaliśmy w frasie, co wiemy. Tak? Fakty są takie, że yy, to nie jest sprawa dotycząca tego, czy można pić, czy nie można pić, a że jedni piją i grają, że jak yy, piją, a grają to dobrze, ale nie. że jak nie grają, to wtedy nie powinni pić. Bo to po są bzdury. Istota jakby sprawy jest taka, że zawodnicy, którzy są na zgrupowaniu i którzy są w reprezentacji, którzy należą do jakiegoś zespołu, mają się słuchać trenera. Dobrze, ale I teraz poczekaj. Ale sam, sam jedną dosyć istotne, że daj mi skończyć. I w tym momencie sytuacja jest taka, jeżeli trener nawet jest cholerykiem, tak jak jest ze smudą, który potrafi wyrzucić zawodnika z drużyny, miesiąc później go powołać powiedzieć, że to dobry chłopak, bo on tak naprawdę to już się pokaja. To dobry chłopak, bo i mało pił. Tak. No no, okazuje się, nie no, pił i w dodatku pyskował drugiemu trenerowi no, tak. Tak? i kierownikowi reprezentacji natomiast w tej sytuacji wywiad jakiego boru udzielił jest kompletnym skandalem, nie no to jest bzdura no. bo zawodnik powinien w takiej sytuacji niezależnie od tego, czy ma rację czy nie ma racji, bo może mieć rację bo może trener jest cholerykiem i w tym momencie by się jakby wyżył na tych dwóch zawodnikach jak to powiedział, że Włakow się do nas przypierdolił, tak? <grym> No, prawdopodobnie tak było. O co chodzi. Być może tak, natomiast to jest trener reprezentacji i reprezentant powinien położyć uszy po sobie i powinien w tym momencie albo odejść no, to, ja to, ja nie Ty, ale to są dorośli ludzie e, przesady, to są, właśnie to przesady. przesady powiedziałeś, że mają 20 lat ale to są dorośli, to są, mówię to są ludzie, no, ale którzy są, mają, jeden ma 100 jak to są drugie... dorośli ludzie, to na przykład wiedzą mają świadomość tego, Ernest, że pewnych rzeczy się nie robią jak robi masz to. 30 lat i trener ci mówi to jest twój prywatny czas, możesz się ubrać co chcesz i robić co chcesz znaczy, na sprawach... to jest błąd trenera, trener niejasno określa granice tego co się dzieje problem ze smutą jest taki, że to co mówią piłkarze nie ma zasad właśnie w tym, że nie ma takie jak zdrowy rozsądek. Nie ma. Nie jak ma zdrowy zdrowy rakuje, rozsądek. No. Ernest, jeżeli ktoś mi mówi stary, nie prowadzisz, ja biorę kierownicę, możesz się napić piwa, a później wyrzuca mi to, że ja się napiłem piwa, no to sorry. <śled> Nie, tak, to, tak to wygląda. To, to nie wygląda, jest, to nie nie nie, nie, wygląda nie, nie, na to, nie. że są niejasne zrozumienia. To są, zasady to są prostu, dorośli że, ludzie. Że... Jeżeli, jeżeli u trenerów y, typu Ancelotti, y, nie wiem, Guardiola, Mourinho nie ma takiej opcji, żeby zawodnik ubrał się w co chce i kiedy chce, dostajesz na kartce, mailem czy czymkolwiek. Do autokaru zakładamy takie polówki, takie spodnie, takie buty. Z autokaru przesiadamy się na trening, jedziemy w takim stroju, wracamy w takim. O tej i o tej porze możecie się przebrać, co chcecie. Czas wolny, macie tu i tu. Trener musi wiedzieć, za co odpowiada, kiedy odpowiada, a nie mówi panom, panowie, koniec zgrupowania. Yy, teraz każdy leci do domu tak, jak chce. Jasne. Yy, ja doceniam to, że on yy, dzięki temu wy, wypromował Kubę Błaszczykowskiego, bo powiedział, to jest odpowiedzialny chłopak, on sobie z tym świetnie poradzi, będzie nowym, namaścił go na, na kapitana nowej reprezentacji. Jasne. Yy, ale... Takie rzeczy, to, to jest tak jak wiesz, to jest tak jak ojciec ci powie y, powinieneś wrócić wcześniej do domu, ale nie powiedzieć o której. Zawsze się może przywalić, że wróciłeś za późno. Ale no, dla mnie to jednak mimo wszystko jest brak profesjonalizmu. Z obu stron, niestety. No tak, że tak, tak, tak. Problem, nie, nie, wie, mówię, ja nie mówię, że z, z, ze smudy jest no Tak, nie, że chodzi o to, że tutaj, to trendy. to, to trener... tak, że nagle smuda, kopaki są dobrzy? A... Nie, nie, nie, nie mówię, że kopaki są dobrzy, tylko że smuda prowokuje pewne sytuacje, niestety. Ja, mam, ja nawet mam wrażenie, że. Z, z, z, z, Wykorzystał z, z, z, sytuację. z punktu widzenia żewłakowa, który ma 100 występów reprezentacji, poczuł się pewnie, on chciał, ja mam wrażenie, celowo pokazać bezsensowność tej decyzji ja takie odniosłem wrażenie, że to było celowe z jego strony zagranie, że skoro mamy czas wolny to mam czas wolny, to ubiorę się jak kretyn w koszulkę Chicago Bulls i czapeczkę na bok i, i będę pił wino tak? no nie, no e... tak nie nie sądzę trochę tak było, bo ja nie widziałem kiedyś że tak ubranego a, a już parę lat widzimy go i w mediach, i, i w różnych sytuacjach. A może sobie tą koszulkę i czapkę kupił na lotnisku, a że wcześniej pewnie coś wypili w pokoju, bo mieszkają razem o, pff, od 10 lat na wszystkich zgrupowaniu? Możliwe, natomiast no, no, nie, no, to, to wiesz, no, to mnie nie jest Późniejsze no. wywiady pokazują, że, że, że, że chłopaki są no, mimo wszystko, no, niedojrzali. Nie no, no. No, ale no, jeśli oni są niedojrzali, to kto? To są dwaj teoretycznie najstarsi, no, najbardziej to doświadczeni znaczy, ludzie wiesz, no, z, tej, z, tej, z tej ekipy. No najstarsi, najbardziej e... doświadczeni, ale to nie znaczy, że, że, że najbardziej dojrzali. Pod względem emocjonalnym i w ogóle. Dobra, ale to nadal, do nadal, o ile możemy. Dobra, tylko że teraz wiesz, możemy, możemy się obrazić na Żywokowa, na Boruca, możemy się obra, obrazić na Peszkę, możemy za chwilę obrazić na trzech innych, pięciu innych, dziesięciu innych. Ktoś w tej drużynie nie musi grać jeszcze, tak? I, i zadaniem, zadaniem trenera jest do, nie doprowadzać do sytuacji, kiedy on się obrazi na 20 najlepszych polskich piłkarzy, bo, bo wtedy my tego, na tym euro no nie powalczymy, tak? Jeśli on. Wy, a, a że Smuda wysyła sprzeczne komentarze, to wiemy, bo wystarczy przeczytać jego wywiady nie wiem, w przestrzeni pół roku i tam sprzecznych nie, no, informacji by, jest od groma. Bywa Raz, barwy, bo tak. on po prostu jest. No, no, niemiłe dla zawodnika, tak jak było ze Smolankiem na przykład. Tak, coś powie, zanim, zanim pomyśli, że to jest nie, wiesz, nie w porządku, czy nie czy niemiłe, nieładne, to to powie. Później to odwołuje w kolejnych wywiadach, później musi się z tego wycofywać, i, i no i to stwarza taką trochę też głupią sytuację, że zawodnicy do końca sami nie wiedzą. Tak jak Borut mówi, no, możemy, mm, rzeczywiście przesadził pewnie w tym wywiadzie i znów uważam, że to jest tak jak było w przypadku w Polsacie. Tak tutaj wyraźnie został podpuszczony znaczy, przez tak. dziennikarzy. Ja się dziwię tylko, że on się dał podpuścić. Oczywiście, bo... znaczy y, on też jest, to jest też taki, on, on jest, jest bardzo. Y, y, to jest człowiek, który ma ego na bardzo wysokim poziomie tak, no i zawsze prawda. miał. Jeżeli ktoś mu mówi, wiesz, tam yy, no tylko, pu publicznie, że... publicznie go pieprza, tak? Przepraszam, tylko, że ci przerwę, ale każdy wybitny sportowiec musi, musi mieć, mieć ego, ego na, na bardzo na wysokim, wysokim poziomie. Bo I... inaczej do niczego nie dojdzie. No, owszem, no wiesz, no, jasne, że można... Na przykład aż... taki Cristiano Ronaldo. Czy znaczy, wiesz, tam, yy, raz, że pewnie nie pozwoliłby sobie na to, żeby, żeby, żeby pajacować, a dwa, nigdy pewnie nie grał w klubie, w którym trener... Te, na pajacowaniu sobie często pozwala, yy, ale na boisku, yy, Tak, ale, ale nigdy pewnie nie grał nawet w klubie, ani w reprezentacji, w której ktoś niejasno określiłby mu reguły postępowania. Dlatego, że w Realu Madryt nie ma takiej możliwości, żebyś miał inaczej zawiązany węzeł w krawacie, wtedy, kiedy cała drużyna ma tak samo zawiązany węzeł w krawacie. Na tym polega profesjonalizm ekipy. I za to odpowiada trener. A Jeżeli ktoś mi mówi, masz wolne, to ja mam wolne. Nie wyrzucam śmieci, nie trzepię dywanów, tylko mam wolne. Dzięki, narka, pa. Koniec. Otóż to także... Ja uważam, że wina jest po obu stronach. Ja jak mam wolne, no to, to po właśnie obu stronach, trzepię czyście? dywany i wyrzucam śmieci. Oczywiście, że wina jest po obu stronach, bo ja nie to może Na w wolnych chwilach. No no no no, no, no, no, wina jest po obu stronach, natomiast niestety cierpi na tym cała drużyna. Taki cierpi na to, że, że wyrzucając ciągle piłkarzy przywracając ich, no już zupełnie rozsypujemy tą. Sami widzieliśmy, ile wart dla reprezentacji na treningu jest Artur Boruc w bramce. Sami mówiliśmy, kim jest w tytoniu w bramce, sami mówiliśmy, Zresztą, no. jak gra w bramce Fabiański I ile czasu jeszcze trzeba Szczęsnemu i Sandomierskiemu, żeby do tego poziomu, na jakim obecnie jest i mentalnie no, ale Fabiański i... jest coraz dalej tak. no dobra, ale, ale to Fabiański i Tytoń mają być e... pierwszymi uramkarzami no, nie no, ale tak to Fabiański, Znaczy tak, no, no, ale... ale... coraz dalej, w tym sensie, że coraz, co, coraz bliżej jest tego, żeby no, tak, tak. natomiast ja pracy, jeszcze na. skończę, skończę wątek Boruca, bo wywiad oczywiście jest przesadzony, jak mówię, pewnie też został trochę podpuszczony przez dziennikarzy, natomiast no, wierzę w to, że, że rzeczywiście Smuda tak jak mówię, zaprania im picia, a później przychodzi i mówi, jak chcesz się napić, to przyjdzie i ze mną. Tak? No to... Ty to są sprzeczne informacje. Nie, nie, nie tylko, że to, to, to, Bo to bardzo możliwe, że to jest taki chłopski spryt, smudy, bo on tak robił ze swoimi drużynami, że zapraszał na przykład po zakończeniu sezonu ich gdzieś tam. Mówi, no dobra, teraz tak. możemy się napić. A potem notował i patrzył, który pije. Tak pije najwięcej. Tak, tak. No no no i... czyli to po, postępowało jak klasyczne korporacje, które zapraszają na podróż. Na tak, tak, tak. I natomiast... tak patrzą, jak się kto zachowuje po alkoholu, ile pije, co i jak. Natomiast wiesz, no to już chodzą. Nie wiem, czy jest taki jest taki blond. To niestety słabe. Ja, to jest, no to słabe. jest słabe i to jest wiesz. Jest, jest już taki blok na przykład, a propos czytałem tam kolega czy też paru kolegów piszą sztukę taką niby teatralną o polskiej prezentacji. No i naprawdę to już, jest, to już jest śmieszne, bo jest na przykład rozmowa y, tam taka wyimaginowana, laty ze smudą. I smuda mówi, że nie może tam gdzieś przyjść, bo Peszko u niego siedzi od tygodnia i pije. No bo powiedział mu, żeby... może wpaść do niego i się napić. u niego. No to jak, jak przy przed tydzień temu, to siedzi i sączy tą whisky, no i wyjść nie chce. No. No, a propos prezesa, Chla, to pojawiła się Rysa na, na, na, na pięknym, kryształowym blacie PZPN-u. A mianowicie? No mianowicie, że podobno Jerzy, Jerzy Władysław tak, tak? Został, został zrugany przez... No możliwe, no, polski... Najwybitniejszy polski. Przybliższy w historii prezes Klato się oburzył na Jerzego Władysława, że młodych piłkarzy na jakieś konsultacje słynne wyciąga i przez to oni na przykład nie mogą zagrać w młodej ekstraklasie w weekend, bo, ich w piątek, bo on ich na weekend zabiera na konsultacje. Jak, jakieś nie chce tam, wiec, bliżej się bliżej, bliżej nieznane. No. I kluby się skarżą po pierwsze, bo, bo w młodej ekstraklasie chcąc nie chcąc muszą wtedy wystawiać a chcąc, chcąc bardziej. bardziej znaczy to. nie, no nie, no nie chcą. Na przykład ostatnio w meczu Legii, jak zobaczyłem młodą Ekstraklasę z, z Wawrzyniakiem, y, Mezęgą i, i, i Rybusem w składzie, no to... A nie wiem, czy wiecie, jeżeli chodzi o chybowe wie wieści, że yy, nasz związek, pazerny związek piłki nożnej, <głosy> wymyślił sobie, że Stadion Narodowy będzie jednak miał sponsora. I będzie no. się to nazywało na przykład Orlen Stadion Narodowy albo Osram Stadion Narodowy. O, ale, dobra, jest jest bardzo, bardzo dobry, no. Ale czy y, nasz pazerny związek piłki nożnej jest właścicielem Stadionu Narodowego? E, no... Właśnie chyba chyba nie, nie do końca. Nie, nie do końca, nie, więc do gadania tyle, co... No, ale jest taka idea, żeby generalnie uzyskać dodatkowe fundusze z racji... No, że to, to, to fundusze uzyska? No, właściciel stadionu, no, no, czyli dokładnie. miasto chyba jest no, właścicielem stadionu, jeśli dob to, dobrze pojawia się sytuacja. Albo w ogóle nawet, nawet nie miasto, tylko skarb państwa. Obamiać. Może być nawet tak. tak. Albo Mosir. Wosir. <głos> <głos> <głos> no, jest, no, jest, jest taka idea. No z tymi postało. nazwami to chyba to jest nie do uniknięcia. No, wszystkie okay. stadiony. Ale nie należy nazywać. sobie wembley. Tak. No to prawda. Wembley, no Wemble, Wemble, Wembley Camp Nou czy, czy. No nie, no czy Camp nou, Berla, to w Bernabeu jest, się jest. nie nazywają od sponsora. No ale wiesz. Ale, że... ale z Bernabeu było taki, był taki moment, że szukali sponsora. A na no, przykład w, w Anglii to już norma, tak? tak. To, że już no tak, Ale, to są, ale sta, to są stadiony klubowe. Emirates tak? no to stadium. No. Ale to są stadiony klubowe. No tak, tak, to, tak to prawda. A nie ma stadionów jest National Ocean awesome stadium. W no, naszym <laughs> nie spodobało bardzo. <laughs> Chciałem powiedzieć, że to będzie tak, to to Nie będzie się tak na To, przypo nie się tak na to mnie przypomniało Spokojnie. o, e, o inicjatywie posłów pewnej partii, żeby e, Centrum Nauki Kopernik było i imienia profesora Lecha Kaczyńskiego. <grym> to jest, no, no słusznie no, słusznie. Centrum Nauki Kopernika? Czy kto widział Kopernika? Przecież to Niemiec tak. był. No, to ja, to jest. A to wiadomo, no. Dobrze. Ale sztuczka. A Kaczyński wszędzie wiadomo, jak wygląda. Nawet niektórzy mogą zobaczyć na żywo. Potem I, pan w, w, w internecie czy nie, nie polityki. Nie, nie, nie szczególnie, nie, nie, nie że chodzi. mamy yy, święto narodowe. Były różne pomysły, że nie mogę się powstrzymać. Na przykład konkurs Chopinowski imienia profesora Lecha Kaczyńskiego. <głos> Tego typu rzeczy. Jak to powiedział kiedyś, korwin korwinnikę pozwólmy ludziom być głupi. A to nie do końca się zgadza. Tak, ja to się za to, zgadza, to A ja się nie zgadzam, dlatego że ci, którzy na przykład y, według tego y, jeżdżą, na przykład, nie wiem, chcieli bez pasów albo po mu się zabijać, zazwyczaj się nie zabijają, a później leczą się z Narodowego Funduszu Zdrowia, za, za, za który. Nie ma go nie ma, nie. Zresztą, nie, nie, nie, nie, nie no, tak Albo daleko, nie, no, nie, no, nie, nie, nie, nie, bez pasów, tak? No no jak to to jak z tymi pasami basen. to jest, to jest duża dyskusja, no bo jest różnie. Ja no tak, myślę, że wiesz. No wiesz, no, ja też bym nie chciał. Ja nie lubię ja nie zna, ja tych pasów. Ja znam masę osób, którym nie zapięcie pasów w życie uratowało na przykład. E, No tak, ale generalnie sta statystycznie stat stat jest tak, że pasy opłaca kilka, się którym nie zapięcie zabra. pasów właśnie życie zabrało. Także. No, ale statystycznie no, badania i okazuje sposób, się, że się tego typu historii właśnie, więc to raczej o taką głupotę chodziło niż o. Dobrze, wróćmy do sportu. tak do sportu. Do sportu to, nie do sportu to takie nieciekawe. Znowu do sportu. No dobrze, więc jedziemy na ten WKS, tak? Czyli jedziemy do Poznania. Oglądać do... drogę uh -huh. mojego ukochanego piłkarza. Zobaczymy, jak się będzie to... spra sprawowała nasza reprezentacja. No na ciężki kawałek chleba będzie, bo to znowu będą duże chłopaki. No wiesz no to jest w tej chwili czołówka światowa no to a, wiecie, piłkarzy, wiecie, ale a, chodzi mi też o przewagę fizyczną jeszcze kres, mi przyszło do głowy, bo w Manchesterze City gra paru wysokich piłkarzy wiecie ile strzeli w tym sezonie bramek głową yy, w Premier League zero Manchester City ani jednej bramki głową nie zdobył w tym sezonie a tam gra Ture, na przykład, który w Barcelonie zdarzał, głową to nie akurat ale gole strzelał no a The Bajor gra w mało, to może no, też no, jest tak, że... Jest... No, oni zmienią trenera i tak to się skończy. Tak, tak, zmienią. Oni zmienią, to jest dwóch zain natomiast ja jeszcze chciałem, tak mi się przypomniało czy mamy coś do powiedzenia jak mówiliśmy o różnych sztuczkach i dziwnych rzeczach i wspomnialiśmy Cristiano Ronaldo na temat jego podawania plecami tak ostatnio taka afera też była tak, uważam, że to bardzo ładne zagranie było tak, ja nie no, robienie z tego afery to jest w ogóle jakaś pomyłka to jest jakaś wiocha w ogóle Tak. <grym, <grym, to, jest wiocha. to, że zawodnik w takiej sytuacji no czym miał odegrać, przepraszam Cię no, to, no, nie, ale nawet no jak ma to zrobić sztuczkę no to nie jego no prawo. jakby mieć pretensję, że ktoś od kongola strzela, a mógł jakoś inaczej mam znaczy, tak? pretensje, że jest wyluzowany, bo wygrywają 2-0 to jest fajne fajny mecz, ja, ja, bo... ja do, zawod... znaczy, do zawodników Atletico Madryt mam, mam, mam trochę więcej pretensji dobrze by było jakby zaczęli grać w piłkę a nie płakać, że ktoś przeciwko nim gra plecami tak, jakby prowadzili 2-0 to chyba by nie zagrywał plecami wtedy. pewnie nie Pe pewnie wtedy, jest, jest proste się... tak. rozwiązanie tego problemu tak, no tak ja to... nie dać im prowadzić 2 -0. no ale tak. mają tak. Casillasa w bramce no. do tego do tego e... Do tego dodam, że paru zawodników ja w życiu widziałem grających plecami. Na przykład, nie wiem, tam taki był piłkarz Ronaldinho, który nadal przynajmniej jest. Przyna da, na nadal da, da, da, jest, tak, piłkarz Ibrahimowicz, podawali plecami. Nikt z tego żadnej afery nigdy nie robił. No, ale no, się bo... Zachwycał. Tak, no i tak, bo jak, jak, jakie to piękne gole, nie wiem Z Osasuną, asysta do Ludowika taką Kiedyś zaliczył zawodnik Ronaldinho Kiedyś do Patryka Klaiverta zaliczył podanie Otwierające drogę do bramki w meczu z Matadorem Puchow w Trnawie Jakoś wszyscy się zachwycali na całym świecie Teraz nagle Cristiano Ronaldo, jaki jest, taki jest Ale no come on, no, zrobił to fajnie i tyle, no a Atletico Madryt, niech się nauczy grać w piłkę, i niech może kiedyś wreszcie po 95 latach wygra z Realem Madryt mecz. Może wtedy to będziemy. Też jakby, się, jakby się go na przykład jakoś tam by, by przykryło dobrze, też pewnie plecami chętnie nie zagrywał. Tak? No jasne, tak, tak. prawda? Nie że stał sobie, no, tak, sobie wody, stoi, ta, A że, a że, a, że odpadało, ta, a że umi, no to, to jego, jego prawo. No. no ale chyba nie wygrają, bo słyszałem, że Forlan ma odejść do Realu. Nie, no to że, to, że ktoś chce Forlana sprzedawać, to bardziej mi w tej Ale chwili po... przypomina wiesz, yy, przecenę yy, kaszanki yy, koło piątku, yy, która leży od, od, od poprzedniego, bo to w tej chwili gra od, od września kompletne nic. To jest naprawdę to, to, co Atletico Madrid Atletico we wrześniu, to, był, to była jeszcze drużyna. W październiku to była połowa drużyny, w tej chwili to są jakieś w ogóle smętne wspomnienie po tej połówce z października. Yy, a Forland Ale to w zeszłym jest... sezonie też kiepsko zaczynali. Yy, czy znaczy, oni generalnie kiepsko zaczynają i zazwyczaj kiepsko kończą. No, znaczy no, oprócz tak sezonów, wioski. kiedy wygrywają Ligę Europejską. Ale poświęcili y, rozgrywki ligowe. No, tak. y, y, y, I grali rzeczywiście słabo. Spinają się na jeden mecz w sezonie, przeciwko Barcelonie. Wtedy wygrywają i jest wielkie święto. Mogliby się spiąć na 3-4. Y, pewnie nie musieliby y, płakać, że im Cristiano plecami podawał. No, jakieś, jakieś przesadzone w ogóle, pewnie tylko informacje. Generalnie nie. rzecz biorąc nie, no nie przesadzane, bo, bo w mediach hiszpańskich była dosyć, dosyć głośno o tym, że w ogóle Spaldinia to jest w ogóle obraza y, dziewictwa Atletico Madryt. No, ja bez myślę, przesady. A no, może im po prostu Liga im się powoli nudzi. No, bo to znaczy, nudzi sezon... im się, bo nagle przestali być liderem i są na siódmym miejscu. To na pewno im się zacznie nudzić zaraz w środkowej strefie Boring, Boring Atletico i wiesz. Tak, tak. Nie, no generalnie znowu się Liga robi dwudrużyn. No, tak, zdecydowanie. Nie znowu się robi, tylko się zrobiła już parę lat temu. No, i kontynuuje, <śmiech> kontynuuje tą tak, już zostało, ka kalendarz no. jest nieubłagany. No, po prostu w pewnym momencie statystyka y, rządzi no, i tyle. No. Jak, jeżeli ktoś wygrywa, nie wiem, przegrywa jeden mecz na 10 albo jeden na 10 remisuje, tak jak robi to Real Madrid, no to w pewnym momencie musi lądować tam, gdzie ląduja Walencja czy, czy Sewija tracą punkty w głupi sposób, Atletico również no i liga jest taka jaka jest no, to, to, to co się dzieje w, na przykład w Szkocji jak i w jednym tygodniu celki Traktalny. wygrywa 10 do 0 po to, żeby później przegrać e, z mocarnym Harcow of e, to jest w ogóle <grym> no, no, no to niestety podąża w Hiszpanii w tamtym kierunku, ale o tym kiedyś już mówili, mówiliśmy, że, że dopóki, tak. dopóki kluby nie będą zasilane y, normalnie to, to tak się będzie działo no w Polsce jest taki pomysł, pojawił się i tutaj najbogatsze kluby się buntują, bo ma, chcą, chcą y, biedniejsze kluby chcą zmiany y, podziału pieniędzy z kanału. No jak patrzymy w tej chwili na czołówkę na naszej z tabeli, to, to tam no, bogatych tera, klubów nie, nie, Legia no, teraz teraz no tak, Ale no, to niedawna, no bo Legia rzeczywiście złapała, złapała rytm spodziewanie. No ale te, jak rozumiem, te bogatsze kluby to jest Wisła, to jest Lech, tak? Jest Które gdzieś tam... No, no, chodzi tam to, że, lech że one się lebi... zdecydowanie najwięcej pieniędzy z transmisji, chodzi o bardziej sprawiedliwny znaczy, podział. No, głównie dlatego, że ich mecze są najczęściej transmitowane, tak? E... E... Natomiast no, to się. Ale wiesz, się... No, też, też, te, też jest na zasadzie taki że tak... gra bardzo kiepsko, a jednak, a jednak się ich pokazuje. No, Kogo bo to, no, ca no cały czas jest, no wiesz, no bo wiadomo, że po takim meczu z Manchesterem, jaki ten lech by nie był, to ludzie chętniej zasiądą właśnie zobaczyć, jak tam Lech po Manchesterze sobie poradzi w lidze. A poza tym w telewizji nie pokazuje się te zespoły, które grają znakomicie, tylko te, które mają największy no i kibiców. kibiców, którzy będą zainteresowani takim meczem. Próżno szukać na przykład transmisji yy, z meczów Blackpool, które gra fantastyczny futbol. No Właśnie, bo yy... nie, wiem, czy, nie wiem czy wiecie, ale Liga Polska jest chyba jedyną. Nie sprawdzałem wszystkich ale podejrzewam, że jedyną ligą w Europie, z której na żywo transmitowane są wszystkie mecze. I tak są poukładane, że zauważcie, że w polskiej widzę mecze bardzo rzadko odbywają się równolegle. E, tak? No we Włoszech to... wszystkie są rozgrywane. Tak, no, to na i, samej pokazuj... tej. I pokazuje się dwa, maks trzy mecze z kolejki w, w tych ligach no wiadomo w Hiszpanii jest tak, że mecze Barcelony i Ralu są tak ustawiane, żeby nie grały jednocześnie, plus jakiś tam jeszcze jeden mecz z kolejki jest wysunięty, żeby go można było pokazać. W polskiej lidze wszystkie mecze są pokazywane, więc pod tym względem to mamy... To ja też od razu pojawił się top. zarzut, że menadżerowie tych klubów mniej zarabiających, to, są by, to dostaliby takie dotacje z Kanału Plus, co spowodowałoby, że oni w zupełnie by przestali zabiegać A, na jakikolwiek no, pieniądze. Historia, znaczy ta, jakby ta historia, czy ta, ta sprawa yy, i tak... Aktualny status, status potrwa tylko do końca tej, tej, tej rundy, tak? czy, czy tego mm. sezonu. Bo, bo ma, jest przetarg, nowy, przetarg nowy, jest przetarg, nowy. chyba na początku. No, to dlatego ma się być. pojawia taka historia, właśnie, żeby ten przetarg organizować tak, że ten podział pieniędzy ma wyglądać trochę inaczej. Znaczy wiesz, znaczy, no, to jest tak, że to, to niestety prawa popytu i podaży nie, nie, nie przeskoczysz. No. Do, teraz będzie przetarg no, wiesz, jest, start, bo nie, jest, no, nie wiem, czy wiecie NBA, jak NBA jest. jest podział pieniędzy zupełnie inaczej. I ale to jest regularnie to... Za za ale, się ale, ten a zauważ, że tam to też jest co jest zaoceanoem zostawmy, tam się nie spada zaocelem. z ligi, tam, tam, tam jest salary cap tam jest w ogóle... tam jest salary cup, tam, no, tak, tam piłkarze tak, tak, niemalże z rozdzielnika od góry przydzielają. tak że ma być, być atrakcyjnie, to jest cyrk, no, no tak, tak, ale dochodzi o to, żeby mówiąc, podnieść i, podnieść, poczekaj, podnieść poziom całej ligi ale to nie jest sport mówiąc w dużym skrócie, za y, zaoceanoem przedsiębiorstwem jest liga tak. U nas przedsiębiorstwem jest klub. każdy klub. Każdy klub. I to jest ta różnica. To jest ta różnica. Natomiast no, nie wiem, czy wiecie, jak ten przetarg ma wyglądać, bo, bo w tej chwili tam jest tak, że są jakby trzy pakiety do kupienia. Pakiet pierwszy składa się z dwóch meczów w kolejce i masz wybór jako miecz pierwszy i czwarty w kolejności. Drugi miet, pakiet, miet. Pierwszy. Mecz pierwszy i czwarty. Drugi pakiet, pierwszy mecz. Dru, drugi pakiet, Dębier też dwa mecze. Też dwa mecze, wybór drugi i trzeci. Jest trzeci pakiet, gdzie masz cztery mecze, ale to są te pozostałe cztery, czyli jakby nie masz wyboru. Możesz pokazać pozostałe cztery mecze. No jakby tutaj nie przeskoczysz tego. Jeśli jakaś drużyna będzie częściej wybierana jako ten pierwszy czy drugi wybór, to znaczy, że jest ciekawsza medialnie. Znaczy, że należy jej się więcej pieniędzy. No ja nie widzę tutaj powodu dla zrównywania. Czyli jak nie, się ja, ciąga... ja mówię o tym, jaki jak, jak jest projekt. No tak, tak, tak. Ja rozumiem było... no, z tym, że no, niestety, no nigdy nie wiem, od no, akurat spadła, to może nie jest dobry przykład. No piask, nie ale nie piask nie widzę. Ale piask co też test, tak, test, tak. Dobra, nawet Korona Kielca z Niedzielanem tak, y, która jest w tej chwili na pozycji drugiej, drugiej w lidze czy nawet Jagiellonia-Białystok, którą się bardzo przyjemnie ogląda no to jak masz do wyboru mecz Lech-Legia, a Jagiellonia-Korona no to przeciętny nie, no, nie, polski nie, no, nie, kibic no, wybierze... No ale no, w tym sezonie no. zdecydowanie powinno się pokazywać właśnie Panie no, Sza, Sza, tylko że prawa nie są na, no, na jeden ja wiem, sezon czy na ja wiem, pół no. sezonu tylko wie, są na dłuższy okres i wiadomo, że w dłuższym okresie jednak zawsze Lech-Legia czy Wisła przeciągną więcej czy nawet myślę, że już niedługo Śląsk-Wrocław czy Kluby z Trójmiasta będą przyciągały więcej kibiców niż, niż z mniejszych tego, miast tak, chociażby z tego powodu, to w... że tam jest miasto jest zaplecze, so, są kibice i, i no I tak jeszcze. musi być no. to, tego nie przeskoczymy to w słusznie minionym ustroju, w czasie którego przez ponad 40 lat walczyliśmy o komunizm to w tym komunizmie miało być tak, że wszyscy mieli zarabiać to samo bo nawet w tym słusznie minionym ustroju tak nie było i wtedy, i wtedy na przykład kluby, które nie miały większych szans w poprzednim ustroju takie jak Legia Warszawa e, brały sobie piłkarzy z innych klubów, po to, żeby obsługiwali tam tak służbę tak. wojskową, i wtedy wyrównywane były szanse. A jeszcze inne, był taki draft. A jeszcze inne kluby. Jeszcze ja, inne... były gwardyjskie jeszcze kluby sportowe. Gwardyjskie spartole, były. Tak, tak, były było, chutnicze było, były to. kluby też. Górnicze, jak wiemy, które zresztą... Nie, nie ale że ten argument sobie. właśnie, że, że, że, że, że działacze tych biedniejszych klubów absolutnie już nie będą nic robić, jeżeli chodzi o zdobywanie pieniędzy dla swoich no klubów. Tak, no to tak, tak. To już tak naprawdę tak, dostaliby dużo więcej pieniędzy niż mają teraz. Potrzebują. Więc generalnie rzecz biorąc by już zupełnie olali sprawę. Tak, tak bo ile dla, dla klubu bogatszego wpływ z telewizji, to jest jakiś tam procent. I tak, i tak muszą pieniędzy zdobyć więcej, no to rzeczywiście jakby taki, taka Polonia by tą dostała porządne, zainteresowane gotówki z telewizji, to podejrzewam, że no. Jeszcze przypomniał Spokojnie ci, by to przejedli. Przypomniał no, się. No, jeszcze. Prezes, tak, był, prezes był wybudowany. Tak, by tak, no. Może zakończmy to, to, wiadomo jak to jest, ale temat pokrewny mi się przypomniał, bo w tak zwanym międzyczasie, jak nie nagrywaliśmy podcastu, to Włosi nam chcieli Mistrzostwa Europy odebrać. Cały czas chcą? Cały czas. Bardzo, świetnie idzie. Biorąc pod uwagę to, jak zorganizowali to mecz z Serbami, to doskonale to, <laughs> wbili sobie I Świata na światówce. Symptomatycznym jest, że jeżeli chodzi o korupcję, to krzyczą. <laughs> właśnie najbardziej <grymka> <i> <grymka> tak. Że gdzieś ona była. <grymka> Słowo mafia, jak wiadomo, pochodzi ze, sz ze szwedzkiego. Tak, tak. I, ta, I afery najgłośniejsze ostatnio wcale nie były widzę włoski Wcale nie, tam nie, nikogo nie, nie degradowali. I nie odbierali mistrzostw kolejnych. Nie no, tak, tak. bo oni, oni zabierają głos w wszelkich sprawach korupcyjnych, bo oni się świetnie zdają. No, no właśnie. No, oni są fachowcami. Chociaż powiem, że z drugiej strony, jak tak jak tam, bo tam Cypryjczyk tam, te Właśnie, Cypryjczycy też, jeżeli chodzi o ustawianie meczów w ogóle, nie mają o tym zielonego pojęcia, tam w ogóle Liga Natomiast jest rozgrywana przed sezoną. Mimo już nieważne, czy to jest prawda, czy nieprawda, ale tam jak prezes Lato zabrał, zabrał głos i powiedział, że tam jakieś chodzi o jakieś tam, nie pamiętam, jakieś tam milionów tak tych euro, które ktoś tam komuś dał. No ale panowie, no, w ogóle skąd my byśmy wzięli takie pieniądze? Nie chodzi o Ukraińców. Tak, no, ale to że, tym że, bardziej. Że że że... Nawet opozycja, opozycja w, w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej powiedziała, że niemożliwe, że yy, Hrihori, chodziło o Syrkusa, czy jak on tam się nazywa, Surgisa, yy, bo wiedział, że skąd to jest taka żyła, on w życiu by tyle pieniędzy nikomu nie dał. <gry> znaczy, jakby, <gry> jakby, jakby, jakby jestem absolutnie przekonany, że korupcja cały czas towarzyszy futbolowi no, europejskiemu i światowej taka poziomie. I, i, i że takie tego typu wybory ja nie, nie tylko tego, futbolowi zresztą ja tak, tak, no, tak no, ale jestem, tego typu no, wybory następnych krajów które no. mają dużo ja jestem, do czynienia pierwsze, to nie ma tak, co ukrywać po no. pierwsze jestem absolutnie przekonany że gdyby nie nasi bracia Ukraińcy to byśmy nie tych mistrzostw tak, nie tak. i że one były na pewno bardzo mocno posmarowane oh, po drugie oh. jestem absolutnie przekonany że w tej chwili już pod są smarowane na następne 10 lat wszystkie inne No inne właśnie apropos że tak powiem, A, z, no, z, z, z galijska. Ch chciałem, <laughs> chciałem jeszcze powiedzieć, że pierwszy udokumentowana przypadek kasus y, korupcji to jest 320 który rok przed naszą erą na mistrzostwach w Olimpii, kiedy jeden, jeden zapaśnik drugiego podkupił. Ale to tak samo jak doping w Olimpii występował. I to na legalu, normalnie bycze jądra obcinane z żywym bykom. Słusznie zresztą skądinąd wnioskując, że jest tam jakieś źródło energii, panowie żarli. Nie rozkminili tylko tego, że w momencie obcięcia tych jąder przestaje tam ten testosteron niestety funkcjonować odpowiednio, ale ob obżerali się tym po, po, po maksie, no. Także tam i doping, i korupcja istniały w sporcie od zawsze i niestety istnieć będą, z czym nie przestaniemy walczyć dopóki nie legnę. <śmiech> brawo, <śmiech> brawo. To za pięknie. <śmiech> ja raz. tylko a propos jeszcze pieniędzy tak pomyślałem, że jak tam jest ten, ten... Jeden człowiek, nie, nie wiem jak on się nazywa, ten, co zbudował stadion w Doniecku i Szakirę nawet zaprosił na, na, na rozpoczęcie, to myślę, że jak on sam z własnej kieszeni zbudował stadion i zaprosił Szakirę to mógłby... do kupienia dwóch czy trzech działaczy po to, żeby zagłosowali, no to, to, to no, wiesz, jakieś tam na, na drobne. No. Tak, tak, tak, proszę cię, tak. Natomiast chciałem się dowytać, bo, bo, większy, bo tak. wiemy, zaraz będzie, zresztą, zaraz, zaraz, jutro. A co? jutro jutro jutro przyznają kolejne Jutro jest masz Legia Wisła, jutro mecz jest też w naszej lidze no y, ale przyznają kolejne kolejne organizacje Mistrzostw świata bodajże już tak kolejne jutro kolejne dwie organizacje Dwie na raz? Aż? Chyba tak. Nie, bo nigdy nie jest tak, że dwie na raz przyznają. No właśnie, no, no nie W każdym razie no, chciałem no, się zapytać. No, no, w, w każdym no, razie. No, to, no, nie, bo wiemy, że no, następne są w Brazylii. Tak? Tak? Jutro no przyznają wiemy. organizację Ja mam pytanie: 306 Gdzie byście chcieli zobejrzeć. Nie, nie. Gdzie byście chcieli zobejrzeć następne w Brazylii? U siebie w dużym pokoju. Ale to piłkarzem musieli mieć pod 1,5 milimetra. I na dużym telewizorze. A kibice... A kibice. Ja, labi, ja byłem zachwycony mistrzostwami świata we Francji. Znaczy sposobem ich pokazywania. Uważam, że Ale wtedy... nie w telewizji, tylko gdzie byś chciał, żeby były? No, no blisko gdzieś najlepiej. najnibyły. można Naszą tam pojechać, jechać, w, Czechach, no. na Boże, tak. w Czechach? W Czechach. Blisko, w Czechach na o, Słowacji. Blisko. W Czechach na Słowacji, Powiedz to W Czechach i na Słowacji. Blisko mogą być Czechy, Słowacja, Węgry na przykład Rumunia Bułgaria, Bułgaria. Bułgaria. Razem wszyscy razem, Taka Liga Europejska Węgry dobrze, nad Balatonem. No, Światł nie, nie. blisko, blisko To w Waterpolo tak. Blisko to nie do końca, ale okay. nie, no, A no, kto to tam to... kandyduje w ogóle? Bo ja to... A nieważne, no, no to, to 7, godzin, Znaczy się ja, ja wiem nie, no, no, wiadomo, wiadomo, że jeśli były w Afryce, teraz będą w Ameryce Południowej Ale teraz od, odchodzi się już od tego no. Od tego podziału Teraz jest tak, że jednak Blatter to jest nazwisko dla człowieka, który nie bierze łapówek. <gry> <gry> No nie nie, no nie, nie, nie, nie, bierze, nie, nie. No ty, znaczy czy, nie, gdzie, jaki był zaskoczony Jak, jak wybuchła ta afera no Nie no to, to Patrzę mu w oczy Oficjalnie i teoretycznie się odchodzi Ale nie wierzę w to, że to nie jest argument Że, że, że, że, znaczy, że zrobią, że zrobią trzy, się razy, do trzy razy z rzędu Zrobią w Ameryce Południowej Mistrzostwo Nie, no, nie, nie zrobię, ma takiej możliwości, nie, no, tak no, samo nie zrobią Trzy razy z rzędu w Europie więc nie jak... Jezu, Ale myślę, że jest szansa, że zrobią to z... Znaczy teraz w kolejności byłaby Azja tak, Gdyby tak iść za tym Tak, ale Azja chyba ma marne Szance. To w Turcji niech zrobią. No bo gdzie Was nie zrobią? żeby w były Korei, już był w Japonii, Korei, już w by, no, Ewentualnie w Chinach to byłoby fatalne. W Turcji, fajnie no, by to. Igrzeskach zrobili to i mistrzostwa świata mogą zrobić. No. Niestety. W, w, w ale nie o to części, was pytałem. ja wiem, że MSC, <grym> ja wiem, że MSC na stadionie Żyliny mieć rozbity nabior i <grym> w Trnawie <grym> oglądać kolejny mecz później do Matador Puchow się przejedzie rowerem to dobrze, że, ale do końca. Nie Chciałem poznać wasze preferencje. No, blisko byśmy chcieli wziąć. Ja, ja w... To nawet w Polsce bym wolał. Niż nie może być w Polsce, wola. bo euro jest w Polsce. O Boże, no i co z tego? No nie może, No, no dobra, to ja, w Szwecji niech będzie. W Szwecji? Miło, przyjemnie. A gdzie tam w Szwecji? Drogą. Ja bym cholał. I ja No to już wolałbym w Hiszpanii, tam jest ciepło przynajmniej. A to jest na dwa, dwa, dwa dla nas, ja w Hiszpanii, w Portugalii oni kandydują To no, wygraliśmy <laughs> Bez żadnej łapówki, uczciwie eee, no, rozegrana no, sytuacja jest blisko, by <laughs> jest blisko, ciepło ciepło, ciepło. jest blisko no do, do Hiszpanii jest, no do, do, na Słowacji jest bliżej no, jest, Zdecydowanie, ją, wygrałem Do <laughs> no, no. no Szwecji też jest bliżej Tanio no, ale, ale na, na Słowacji już byłem, w Czechach też byłem A w Hiszpanii, w Portugalii nie byłem A w Szwecji byłeś? Byłem No W zasadzie pół dnia w Sztokholmie, tylko, ale byłem to się nie liczy. No dobra, ok. a może rozstrzygnęliśmy. Nie. Następne mistrzostwa świata, ogłaszamy wszędzie wobec to teraz dwa, jeszcze tylko jednego, musisz, jednego, musisz przekupić blatera, teraz jeszcze i brat a ja mam... ja, Ale redaktor jest zamożny. <laughs> <laughs> Chociaż nie, nie To ogranowano. Bo... <laughs> ja, mam... ja, to, ja to dzisiaj przyjąłem podstawę. <laughs> tak? <laughs> <laughs> <laughs> za co tylko tak do końca. Ale <laughs> to on mi dawał, nie Pięć to. i tysiąca i Czechy będą On mnie może namawiać. Ja mówię, on dobrze, on, on mi wręczał. Sam wierzę, że no. no. to dobry <laughs> Dobrze, słuchajcie, myślę, że powoli musimy kończyć, bo teraz tutaj już jest Z, Ja pierwszy ja raz y, tak mam, że nagrywamy Widzisz i nie czas i, i, ile mamy nagrane, no, bo no, zawsze, zawsze mi to odwracasz tyłem ja nie wiem. Teraz mamy ponad... no Teraz nowe, nowe. nowa skudzia Odwracasz, mu kota, kota, odwracasz tak. mu kota ogonem. Eddie tak. ogonem mu odwraca. Jak Kaczyński. Ja Więc teraz redaktor Ma gdzieś opowiada żart? Nie, nie, nie. No ja no nie. powiedziałem właśnie. <głos> <głos> tak nie ten, zanotowaliśmy. Ja, ja, ja, ja, ja niestety zanotowałem, zanotowałem starałem się, się przemilczyć. <głos> ten żarcik no, ale nie dało się. A ty no wiesz, jakie jest pierwsze pytanie? Jakie? W tym dowcipie? Jakie? politycznym, skądinąd. Nie, nie chcę. Ja to błagam. Nie? Ty, ty znasz dęda nie, Po antenie opowiesz. Znaczy. Nie. Pytanie jest po prostu, yy, co mówi Jarosław Kaczyński zapytany o seks. Odwraca kwota o gole. O, Jesus. Znowu proces. Znowu <grym, proces. <grym, ja myśli, musimy zabrudnić nowych prawników, bo tamci już nie mają czasu. To jest najgorszy żart od czasu żartu o Aleksym. Czyli od miesiąca. To nie tak dawno był. Ale to tak, znowu tak. mój. Myślę, nie że tak musimy wprowadzić tak, tak. jakiś urzędowy zakaz opowiadania przed redaktora Zawady do wciwu politycznych. O politykach. To nie jest polityczny do wcię. To był do wciwu zwierzęt. Zoologiczny. Redaktor Zawada ma urzędowy zakaz opowiadania do zoologicznych. Mogę zrozumieć, że dostałem drugą żółtą kartkę dzisiaj? Nie, nie możesz. Ach, cholera. Do domu poszedł. Nie, dostałeś. Aha, no właśnie, już dostałem jedną dzisiaj. Dostałem za do subordynację. Dobrze, kończmy, bo redaktor Myślę, Zawada że jedzie do dwie minuty, jednak nie, tam, nie, nie, ale... nie jedziesz? Nie. Jutro walczę z sądem, gdyż pozwała mnie pani prezydent miasta stołecznego Warszawy o to, że podnieśli mi opłaty za mieszkanie z 90 na 900 złotych podatek gruntowy, więc stwierdziliśmy z, z małżonką, szanowną moją... <grymne> <grymne> <grymne> że podniesienie podatku o 1000% nijak się ma do, poda do, do, do różnych innych jak to, no czy jest Hanna Gronkiewicz walczy przecież tak przyjazda <grymne> dla ludzi i przedsiębiorczości, 1000% nam podnieśli, podatek w związku z tym yy, odwołaliśmy się od tego, więc pozwalała nas Hamka do sądu, więc niestety musimy iść do sądu i nie pojadę nigdzie yy, świętować niepodległości dalej no. chyba A... takie Wiesz... to to źle. O, i dobrze zaraz. Hanka, o, Hanka właśnie dzwoni do... teraz. <głosy> się, nie chcę ugody. Panie słuchy, panie <głosy> słuchaj. Pani <głosy> Gadajmy się. Tysiąc procent. Że... Jak ja lubię tych li liberałów polskich. Ja, ja lubię wszystkich. Pożegnajmy się, więc może <głosy> ze słuchaczami. No to Rozum. żegnajcie słuchacze. <głosy> ja, ja <ziabłem głosy> żegnajcie słuchacze, że, że w dniu nie Święta Niepodległości. Czy my nie będziemy słuchacze. nagrywać kolejny odcinek? Yy, nie będziemy nagrywać odcinek. Poznania nie będziemy nagrywać. A, dlaczego nie? To no, zależy, że ten, który nagrywamy teraz, ukaże się tydzień po tym, jak wrócimy z Poznania. Prawdopodobnie. No no po <grym> tutaj przytyk! Eee, <grym> już wiem, o kto filo, będzie montował tak. ten podcast. Ja jadę do Poznania, nie mam czasu. <grym> ja, no kończmy jednak. Ja myślę, że Wołą jest... strzeli gola. Yy... Ajworyjczykom. Kurczę, o, o, o, o, o Teraz poleciałeś. To dobry żart, faktycznie tak. no, że kończy e, A jak strzeli, to co będzie? A to ci zwrócę honor i postawi piwo. To, to ty biegniesz. Znaczy, honor to mi nie chodzi, po piwo byś poszedł. Dobra, to ja następnym razem przyniosę lwówkę. Wołąkiewicz. Pamiętajcie. Wołąkiewicz mieliśmy... Lwówek. Tak, mieliśmy placement już w tym podcaście. Tak jest. No to ja się żegnam, Przemek Kondraciuk. Marcin na nagdziasz. Tak. Ja no. się subordynowanie pożegnam, bo. Ja też. Dobranoc. Dobranoc na Gol! Jest! Jest! Gol!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie elegancką fryzurę Tadeusz z a tymczasem ty piłce Richard Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, elegancki mężczyźni, białe koszule,